Klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, i tajemnicze znajdziesz na, na nekropolitan.blogspot.com Witam w nawiedzonym podcastie. Sobota, 11 lutego 2017 roku. Słuchacie właśnie 120 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu wita się z wami Szymas. Cześć wszystkim. Zapraszam was na drugą część Czasu Podsumowań 2016, czyli podcastu, w którym podsumowujemy wszystkie najważniejsze wydarzenia związane z horrorem które miały miejsce w roku ubiegłym, czyli z naszej perspektywy właśnie w 2016. Wydarzenia, teksty kultury, wszystko, co może nam przyjść do głowy, przy czym dzisiaj akurat skupimy się na książkach, filmach i serialach, bo głównie o tych trzech mediach będziemy rozmawiać, ale pomimo tego, że ten rozrzut tematyczny będzie troszkę mniejszy, to nadal będzie ciekawie i omówimy w takiej szerszej perspektywie bardzo, bardzo dużo różnych tekstów. Wiem o tym, bo musiałem je wszystkie wypisywać w czasie nagrywania i tak jak poprzednio pod postem na blogu, czy też na konglomeracie podcastowym będziecie mogli przejrzeć sobie na spokojnie, czy przed nagraniem, czy po nagraniu, co poszczególni goście polecali, co odradzali. Plusikiem zaznaczamy polecanki, minusem to, co zostało raczej skrytykowane, odradzone. System dość prosty, na pewno się połapiecie. I cóż, nie będę przedłużał, bo i tak już czekacie na ten podcast dłużej niż powinniście i jego montaż zajął mi jakiś wieki. naprawdę ten projekt to jest jakiś kosmos jest tyle problemów w natury technicznej i w połączeniach część rzeczy nagrywaliśmy po dwa razy, bo tam nie wiem, aplikacja zawiodła, czy coś, czasem internet padnie Skype, w ogóle Skype'a nienawidzę, bo naprawdę znowu nie działa z nikim się na Skype'ie teraz połączyć nie mogę, a jeszcze Audacity mnie troluje, bo na przykład dzisiaj jedna z rozmów, okazało się, że mi się ścieżka stereo nagle robi jednokanałowa, jeden kanał się wycisza. Umiem to naprawić w takim wypadku, więc to naprawiłem, ale gdy wklejałem dobry fragment dźwięku w miejsce tego złego, to dalej mi się ścieżka psuła, tam nie wiem, kolejne 10 sekund, 15 i tak po trzech próbach stwierdziłem, że no, no naprawdę program nie troluje i Godzinę zajęło mi upaganie się z tym, ale udało się, tak mamy dzisiaj drugą część, a za tydzień jeszcze trzecią. Dzisiaj usłyszycie pięć różnych występów gościnnych, jedną solówkę i cztery rozmowy. Za tydzień czeka was, co ciekawe, znowu pokaźna dawka, tak jak się zastanawiałem nie, czy podsumowanie by miało trzy części czy dwie to musi mieć trzy części co najmniej, bo zostało mi jeszcze czterech gości, z którymi już nagrałem rozmowy w tym jedną dosłownie 10 minut temu zakończyliśmy a być może dojdą jeszcze kolejne głosy, gdyż już stwierdziłem że nawet jeżeli niektórych osób nie znam osobiście, to co mi szkodzi napiszę, zapytam, a może akurat się zgodzą i Część osób się zgodziła, wstępnie zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda jeszcze te kilka dodatkowych wstawek uzyskać. I co ciekawe, to i tak jeszcze nie będzie plan maksimum, bo część osób z różnych przyczyn, osobistych, zdrowotnych, innych odmówiła. Więc widzicie, skoczyliśmy na głęboką wodę, ale z drugiej strony, cóż to podsumowanie roku, więc to się będziemy rozdrabniać. Tak, ale teraz już nie będę przedłużał. Przejdźmy do konkretów. Dzisiaj usłyszycie, tak jak już wspomniałem, pięć osób. Tym razem będzie to typowo męskie grono. Zaczniemy od solówki Krzysztofa Korsarza Bilińskiego. Na pewno kojarzycie go jako twórcę Misterium Grozy, audycji poświęconej właśnie szeroko pojętemu horrorowi, skupiającej się na polskim rynku i na polskich autorach, ale wychodzących także czasem poza. Ten temat i znacie go pewnie też jako współtwórcę, współautora, redaktora Okolicy Strachu, a ostatnio także autora portalu Misterium Grozy. Po nim usłyszycie kolejnego pisarza, mówię kolejnego, bo tydzień temu wypowiadał się tutaj Grzegorz Gajek, za tydzień usłyszycie jeszcze innego pisarza, a w tym tygodniu naszym twórcą tygodnia właśnie jest Piotr Borowiec. Na pewno go też kojarzycie, bo jakiś czas temu recenzowaliśmy z Pawłem Mateją tutaj w nawiedzonym jego to znaczy Piotra Borowca zbiór opowiadań, Wszystkie Białe Damy. Piotr odpowiada też za różne inne krótkie teksty prozatorskie dostępne w magazynie Histeria i w licznych antologiach, a także jest autorem fanpage klasyczna literatura grozy oraz publicystyki, którą możecie znaleźć w okolicy strachu, na okiem na horror, czy kiedyś w serwisie polskagroza.pl, który teraz został zreaktywowany jako lubięgrozę.pl Po Piotrku pojawi się Rafał Bedwolf Wroński. Bedwulf chwilowo nie ma żadnego swojego serwisu, takiej inicjatywy sieciowej, chociaż też, nie wiem czy w sumie nie, wiecie, chyba nie wiecie, bo manik o tym oprócz mnie nie wie, przez chwilę wystartował z podcasta, znaczy mówię przez chwilę, bo ten podcast funkcjonował przez dosłownie dobę bodajże, ale Rafał był niezadowolony z jakości dźwięku wówczas i potem usunął go, a następnie przez nawał pracy jakoś nie mógł się zebrać, bo do tego wychodzić cały czas go do tego namawiam. Jeżeli macie wolną chwilę, to też tam napiszcie mu, żeby no, się jednak zmotywował i trochę ponagrywał, bo no byłoby miło, mielibyśmy kolejny podcast o horrorze w Polsce. Po Rafale pojawi się Łukasz Skóra, czyli żarłok z kanału RZTV TV na YouTubie. Oczywiście będziemy wspólnie popijali herbatkę i mlaskali, a przy okazji rozmawiali o horrorze. A po żarłoku pojawi się jeszcze ISK, czyli Tomasz Lewkoft. Tomasz Lewgoft, kiedyś autor bloga Weź Wyjdź, potem podcastu Chińskie Bajki, następnie audycji Nerdoza w Radiu Żak, a od niedawna kanału Ishkariot na Twitchu, na którym gra chwilowo nie w horrory, chociaż namawia mnie do tego, byśmy zrobili taki wspólny stream u niego. W domu, w czasie którego będziemy się nagrywać, jak ja się emocjonuję grając różne straszne gierki. Zobaczymy. Na razie wiecie, też to ciężko jest grać czasowo, ale może coś z tego wyjdzie. I to tyle tytułem wstępu. Teraz przejdźmy już do samego podsumowania. I zapraszam was do wysłuchania pierwszej wstawki, jak już wspomniałem solowej, Krzyśka Bilińskiego, czyli Korsarza. Zapraszam. Cześć Szymon. Zapytałeś mnie o rzeczy, które wywarły jakby na mnie największe wrażenie w tym zeszłym 2016 roku. Rzeczy, które sobie cenię najbardziej, i te, które jakoś, którym chciałbym się podzielić też zresztą resztą słuchaczy necropolitana. W takim razie zacznę wszystko może od wydarzeń takich imprezowych, można powiedzieć, które uznaję jako te najistotniejsze w zeszłym roku, jakie miały miejsce. Pierwszym z nich, tak już patrząc chronologicznie, będą chociażby Światy Grozy, edycja druga, organizowane przez Ośrodek Badawczy Fakta Fikta. Konferencja naukowa poświęcona właśnie ogólnej tematyce grozy, nie tylko grozy w literaturze, ale przynajmniej tak jak ja uczestniczyłem w tej konferencji, to mogłem usłyszeć kilka ciekawych tematów związanych czy to z sztuką uliczną, z takim ulicznym graffiti związanym z grozą, czy to z malarstwem, w którym dominują elementy, czy też wątki grozy. Było tego wiele, aczkolwiek wiadomo, że raczej literatura była jakby tym tematem nadrzędnym. Po Światach Grozy taką drugą jakby ważną według mnie imprezą, jaka związana była z horrorem w tamtym roku jest oczywiście tym razem we Wrocławiu odbywający się Polkon. Ta edycja miała to do siebie, że na niej funkcjonował całkiem niezależnie cały blok związany z horrorem. Horrorem wszelkiej maści, było tam bardzo wiele rzeczy, które co prawda powtarzały się po części, ale było też kilka osób, które wyskakiwały z całkiem interesującymi, nowatorskimi tematami. Było też wiele paneli poświęconych spotkaniom z w sumie bohaterami tamtego wydarzenia, czyli też Jackiem Ketchamem, Edwardem Lee, jak i również wieloma polskimi pisarzami, czy też właśnie działaczami. Pokazywało to właśnie ten cały polkonowy blok horroru, jak bardzo wiele osób jest zainteresowanych horrorem. Ja uczestnicząc w większości tych prelekcji, czy też z paneli i spotkań, jakie miały wtedy miejsce, widziałem naprawdę bardzo, bardzo dużą ilość osób, która przychodziła na te prelekcje, i z zainteresowaniem słuchała tego, co, o czym my mówimy, a także brała udział w dyskusjach, przez co wiele ciekawych tematów również tam się pojawiło. Za tą organizację bloku polkonowego horroru warto też pochwalić i przede wszystkim przedstawić główną jakby koordynatorkę tego wszystkiego, czyli Karolinę Mangustę Kaczkowską. Autorkę znaną również ze zbioru opowiadań chociażby z wspólnie napisanego z Tomaszem Siwcem zatytułowanego Liturgia plugastwa. Polkon też był jakby jednym z takich wydarzeń, które dosyć mocno zgrupowało wokół siebie ludzi związanych tutaj z polskim środowiskiem grozy. No i wielu z nich miało okazję niektórzy pierwszy raz się poznać, niektórzy porozmawiać o tym, co już wcześniej przedsięwzięli wspólnie. Stąd też zrodziło się przecież kilka kolejnych ciekawych pomysłów, które zaczęły funkcjonować i do dziś funkcjonują. Ostatnim chronologicznie wydarzeniem z tych trzech, które chciałem tutaj najbardziej przedstawić, jest najbliższe mi osobiście oczywiście czwarta edycja Kwasonu, która była również czymś na kształt polkonu, tylko takiego stricte związanego z literaturą horroru, gdzie właśnie mnóstwo sympatyków z całego kraju zjawiło się i uczestniczyło w wielu, wielu ciekawych panelach, prelekcjach, dyskusjach. To wszystko oczywiście przeniosło się też na grunt prywatny i wielu z nas miało okazję wtedy się spotkać i ze sobą porozmawiać. Co oczywiście jak najbardziej pozytywnie wpływa, tak mi się wydaje, na całe, całe takie środowisko ludzi związanych z literaturą grozy. Dzięki temu ludzie bowiem później nawet lepiej się rozumieją i dyskusje, które przenoszą się oczywiście, bo nie ma takiej innej możliwości, oczywiście przenoszą się do internetu, wyglądają wtedy zupełnie inaczej, ponieważ ludzie już znają się ze sobą, wiedzą czego mogą się po sobie spodziewać. I tym samym taki właśnie kwas, on wydaje mi się, że ogromnie pozytywnie wpływa na całe środowisko. Tym bardziej, że również Magdalena Paluch, która jest jego, nie, można powiedzieć, koordynatorką, ale tak na dobrą sprawę też organizatorką tego wszystkiego, bo to ona przede wszystkim podejmuje te najważniejsze decyzje, kontaktuje się z ludźmi, załatwia wszelkie formalności. To ona jest właśnie bohaterką tego, że wielu z miłośników horroru może wtedy w Krakowie spotkać się ze sobą, porozmawiać, no i spotkać też autorów, których sobie bardzo ceni. A co najważniejsze, wszystko tam odbywa się naprawdę na takiej stopie koleżeńskiej, można powiedzieć. Nie ma tam jakby tego dystansu pomiędzy twórcami, a odbiorcami. Jest on tam naprawdę bardzo, bardzo minimalny. No trzeba powiedzieć, że poza tymi trzema wydarzeniami odbywają się również inne, takie jak Horror Day na przykład we Wrocławiu, no na którym niestety nie byłem i moja znajomość tego wydarzenia opiera się tylko na relacjach innych moich przyjaciół no, oraz oczywiście na relacjach fotograficznych, ale uważam, że jest to równie interesujące wydarzenie, choć teraz wydaje mi się, że było jakby tworzone z mniejszym pewnego rodzaju rozmachem. No i oczywiście też był Kopernikon, na którym uczestniczyliśmy wspólnie z Sebastianem Sokołowskim z Okiem na Horror. Gdzie również my, wspólnie też z Agnieszką Brodzik, z Noktem Noctem zagospodarowaliśmy tak dosyć porządnie, można powiedzieć, też istniejący właśnie tam w Toruniu blok literatury Grozy. Tyle o wydarzeniach. Teraz może słów kilka o pewnego rodzaju inicjatywach wydawniczych, które uważam za te takie najważniejsze w ubiegłym roku. Pierwszym z nich może niech będzie wydawnictwo Black Antlers, które co prawda nie jest stricte związane z literaturą, ale ostatnia w zeszłym roku książka spod ich płaszcza, można powiedzieć, która wychynęła na świat, to książka doktora Krzysztofa Grudnika Okultyzm i nowoczesność. Książka poświęcona w ogromnej mierze właśnie takiej, można powiedzieć, powieści okultystycznej, ale Krzysztof Grudnik badając powieść okultystyczną mocno też y, przede wszystkim zahacza o literaturę niesamowitą, której jest również ogromnym sympatykiem i fanem, jako że miałem okazję również spotkać go i ostatnio porozmawiać. Jego wcześniejsza książka wydana w 2015 roku poświęcona była twórczości Stefana Grabińskiego i nosiła tytuł Tożsamość katoptyczna w nowelistyce Stefana Grabińskiego, a teraz właśnie mamy najnowszą książkę okultyzm i wydaną przez Black Antlers i poświęconą właśnie tej tematyce okultystycznej w powieściach literatury grozy. Dla mnie były to od zawsze fascynujące tematy, którym sam poświęciłem jedną ze swoich prac, która notabene ukazała się w drugim wydawnictwie, o którym chcę wam powiedzieć, czyli w magazynie Okolica Strachu, w którym również ja maczam swoje palce. Dlatego nie będę mówił o tym zbyt długo, bo jakby ważność tego wydawnictwa nie należy do mojej opinii, ponieważ no ja jestem tutaj stronniczy. Na koniec jeszcze może tylko tych kilka rzeczy książkowych, wydawniczych, które chciałbym polecić, które oczywiście przeczytałem, bo co tutaj dużo ukrywać. Jest jeszcze masa książek z zeszłego roku, który, po które nie sięgnąłem, jak choćby właśnie wydana przez wydawnictwo dom horroru książka Edwarda Li. Wypuść mnie, proszę te wszystkie rzeczy czekają jeszcze na swoje odkrycie przeze mnie, ale z tych, które już odkryłem i które zdecydowanie chciałbym wam polecić, to może też tak trochę w chronologicznym jakby układzie, czyli zaczniemy od Roberta Cichowlasa i Łukasza Radeckiego powieści zombie.pl. Dlaczego bym chciał ją polecić? Ano dlatego, że zombie.pl jest jedną z tych książek napisanych w tematyce o zombie, która jest pewnego rodzaju ich pastiszem, ale też takim nowym spojrzeniem. Trochę zwariowaną zabawą tematem zombie w tym bardzo, bardzo klasycznym układzie. No takie trochę tutaj można powiedzieć podejście lekko w stylu takiego Tarantino czasami. Naprawdę. Uważam, że dla takich znawców tematyki zombie, dla miłośników tejże, ta lektura powinna być interesującą zabawą. Tym, tym bardziej, że autorzy sięgnęli również po takie motywy, które w zeszłym roku też mocno dawały o sobie znać, czyli motywy słowiańskie. Oni tutaj stworzyli w Malborku twierdzę taką zarządzaną przez tak zwanych rodzimowierców, przez Osoby, które zeszły jakby stricte do kultury pogańskiej, słowiańskiej, no i na niej oparły swoją nową jakby relację w tym nowym, opanowanym przez zombie świecie. To też taka była fajna odskocznia i mrugnięcie okiem w kierunku czytelnika, tylko takiego czytelnika, który wierzy sobie autorzy lubią robić trochę jaja. I jednocześnie dzięki temu dostajemy książkę po części, taką poważną, mocny horror właśnie momentami. To również nie ukrywamy, że znajdzie się w niej wiele miejsc, kiedy uśmiech zagości na naszych ustach. Książką, która też długi czas czekała na swoje wydanie i ja również na nią czekałem i która bardzo dobre wywarła na mnie wrażenie, to malowidło Grzegorza Gajka. Grzegorz Gajek ma ten swój wyjątkowy, poetycki język, który już kiedyś zachwycił mnie, kiedy czytałem jego powieść Ciemna strona księżyca, takie science fiction, z domieszką oczywiście też grozy horroru, lekko w stronę Stanisława Lema i takie właśnie indywidualne, poetyckie, które niesie ze sobą proza Grzegorza Gajka. W malowidle mieliśmy właśnie tą poetyckość, mieliśmy zagubienie bohatera, ciekawy klimat, nawiązania do sztuki malarskiej i dzięki temu takie trochę czasem detektywistyczne poszukiwania, wszystko też mocno zorganizowane wokół takiego dramatu psychologicznego i to jest też jednym z głównych takich istotnych elementów tej powieści. Podobnie taki mocny dramat psychologiczny rozgrywa się w kolejnej książce, również z wydawnictwa Wideograf, ponieważ tutaj Grzegorz Gajek, jak i Karla Mori, o której teraz wspominam, zostali wydani przez wydawnictwo Wideograf, no a książka, o której teraz mówię, to oczywiście Kostuszka. Dramat psychologiczny przede wszystkim, bo mamy tutaj historię dziecka, które miało Potworne przeżycie, kiedy widziało, jak przestępca zamordował jej własną matkę. Później dziecko traci również ojca, który jest podejrzewany o dokonanie tej zbrodni, no i trafia tym samym pod opiekę babci i siostry swojej mamy, które są naprawdę to są naprawdę tej książce potwory. Oczywiście poza nimi są też inne demoniczne istoty, również związane po części z tym panteonem pogańskim, słowiańskim, aczkolwiek Karla Mori, jak to już mówiłem w swojej recenzji w Misterium Grozy, odchodzi od jakby tylko jednowątkowego spojrzenia na pogaństwo tylko słowiańskiego. Ona tam bardziej mówi o tym pogaństwie takim, nawet nie tyle o pogaństwie, co o Prawdziwej istocie właśnie takiej duchowości na naszym świecie. O, to, ta istota, o której ona tam wspomina, to właśnie y, można ją zahaczyć o, pogaństwie, o pogańskie bóstwa, ale to jest jakby coś, coś nad tym wszystkim. Kostuszka jest też e, świetnie napisaną książką pod względem narracji, gdzie mamy pierwszą część taką bajkową, disneyowską i drugą część bardzo taką ironiczną, krytyczną, e, ponurą, ale z takim e, jadem napisaną. To jeszcze bardziej jakby oddaje nam istotę tej lektury i tym samym wiemy, że otrzymujemy dobrze przemyślaną i napisaną książkę. U zarania zimy tegorocznej, czyli taką późną jesienią złapałem się za książkę Wojciecha Guni Nie ma wędrowca. Jedną z tych najważniejszych pozycji na polskim rynku grozy, o której zrobiło się też bardzo głośno, a która przede wszystkim ma to do siebie, że jako jedyna w chwili obecnej polska książka polskiego współczesnego autora ukazała się w tej szanowanej, klasycznej bibliotece grozy wydawnictwa CNT. Wojciech Gunia zaserwował nam mocno Psychologiczny i filozoficzny horror oparty też na takich realnych, prawdziwych wydarzeniach, podobnie jak ma to miejsce w powieści Kostuszka. W ogóle wszystkie te trzy wymienione przeze mnie książki Grozy, czyli Nie ma wędrowca, Kostuszka i Malowidło, to powieści, które właśnie wyzyskują z konwencji Grozy to, co najistotniejsze, czyli piszą o tak naprawdę dramatach ludzkich, dramatach często wielu, wielu osób, nawet pokoleń, które po prostu są jakby coraz silniej przedstawiane i coraz bardziej tak uzewnętrzniane dzięki tym elementom grozy. Tak naprawdę kryje się w nich pewien horror naszej własnej rzeczywistości, a tylko te elementy powiedzmy nadprzyrodzone stanowią o tym, że jakby mamy mocniej przyprawioną historię niż mogłaby mieć miejsce napisana właśnie bez tych, Elementów. Na tym wydaje mi się polega właśnie konwencja grozy, którą bardzo fajnie określił też Michał Ochnik w wywiadzie dla Misterium Grozy, że konwencja grozy to jest coś, co może znaleźć się praktycznie w każdym gatunku literatury, czyli może być dołączone czy to do powieści science fiction, nawet do powieści fantazy, do powieści obyczajowej, do powieści sensacyjnej. Element grozy tak naprawdę jest nieodłącznym wtedy, kiedy chcemy wywrzeć na czytelniku, na, w ogóle na odbiorcy jakieś mocne wrażenie. Te powieści właśnie dzięki wykorzystaniu odpowiednim i umiejętnym tej konwencji mogą niesamowicie wstrząsnąć się czytelnikiem i pokazać, że literatura grozy w Polsce naprawdę ma się na wysokim poziomie. No a ostatnią z książek, jaką dzisiaj jeszcze chciałem omówić, to będzie Blake'a Croucha, Mroczna Materia. Blake Crouch znany jest u nas jako autor książek związanych z później zekranizowaną historią miasteczka Wayward Pines. Serial, który też oglądałem, wywarł na mnie bardzo pozytywne wrażenie, przede wszystkim jego pierwszy sezon, no i tym samym kolejna książka Blake'a Croucha, czyli Mroczna Materia, jeszcze tym bardziej podnosi poprzeczkę. Tym razem mamy tutaj do czynienia z takim zaadoptowaniem najnowszych fizycznych, kwantowych teorii do tak naprawdę thrillera, który, no thrillera science fiction, który opowiada historię tak naprawdę nie wiadomo, czy jednego bohatera, czy też nie kilku. Historię, w której gość, który tak naprawdę żyje sobie spokojnym życiem, wybrał jakiś swój własny świat, nagle zostanie z niego wytrącony, przeniesiony w zupełnie inne miejsce, w którym też i on sam jest kimś innym. To znaczy jest nadal sobą, ale wszyscy, którzy go otaczają, biorą go za kogoś innego. No i zaczyna się wtedy zagadka, kiedy dociera do niego, że jego alter ego w innej rzeczywistości odkryło możliwość przenoszenia się pomiędzy właśnie owymi rzeczywistościami i zaczyna się od tego czasu szalona, dziwna przygoda. Przygoda, która potrafi nas w kilku miejscach nieźle zaskoczyć. No i tym samym trzeba powiedzieć, że wydawnictwo Zyski Spółka przynajmniej tym tytułem trafiło w dziesiątkę, bo jest to jedna też z takich najbardziej nastrojowych książek, jaką udało mi się przeczytać w zeszłym roku. I to chyba będzie w wszystko, Jeżeli chodzi o moje polecane rzeczy, jeżeli mam tutaj też, miałbym tutaj też o czymś powiedzieć negatywnie, to raczej sięgając w czasie swoich przygód, czy to z literaturą, czy ogólnie ze sztuką związaną z grozą, staram się i na razie udaje mi się na tyle, że wybieram książki, które raczej są dla mnie pozytywnie, pozytywnym zaskoczeniem. Zdarza się oczywiście, że będzie kilka pozycji, które uważam za słabsze, ale na przykład nie uważam, że chwile z nimi spędzone były chwilami straconymi, że coś mnie zupełnie odrzucało od tych książek. Wręcz nie. Raczej w każdej znajdę coś, co było w miarę interesujące więc takiego jakiegoś totalnego gniota specjalnie bym wam tutaj nie przedstawiał. Także chyba tyle na dziś, dzięki za możliwość powiedzenia tych no, dosyć wielu słów, ale mam nadzieję, że tym samym niektóre z tych rzeczy, książek, wydarzeń zainteresują was w przyszłości, bo wydarzenia mają to do siebie, że powtarzają się cyklicznie, No, a książki oczywiście są nadal dostępne gdzieś w księgarniach. Dziękuję tym samym Szymon za zaproszenie do Nekropolitana. Do usłyszenia zatem mówił do was Krzysztof Korsarz-Biliński. Czas mnie goni, więc nie będę przedłużał, tylko od razu połączę się z następnym naszym gościem, czyli z Piotkiem Borowcem, który także opowie nam i o książkach, i o filmach, i o serialach, i o czasopismach, i może jeszcze o kilku innych rzeczach. Tyle tego było, że już nawet teraz nie pomnę. Łączymy się więc z Piotrykiem. Cześć. Cześć, szmas. Witam Cię, Piotr. Powiedz mi, co tam słychać w nowym roku? No, to znaczy, wiesz, jest dla mnie dosyć skomplikowany rok, różne sprawy osobiste i tak dalej, ale chyba tutaj nie ma potrzeby, żebyśmy zanudzali tym słuchacz nekropolitanu. A co tam słychać w grozie? Jak widzisz ten początek roku? Dobrze się zaczęło, czy tak nie do końca? powiem szczerze, jestem przerażony tymi zapowiedziami, jak słuchałem Necropolitan. pewnie czytałeś mój bardzo emocjonalny komentarz, jeżeli chodzi o tak, tak. kino i filmy, no to to jest, to, jest, to jest dramat, Szymos. Rings, któraś tam kolejna wersja Ringu, któraś tam wersja Suspiry, dla mnie jest, ja suspiruję. czy włoską oryginał, bardzo lubię, to jest jeden z najoryginalniejszych, najciekawszych horrorów, nie widzę zupełnie sensu przerabiania tego. Kolejny Resident Evil, kolejna franczyza Piły, kolejna Franczyza piątku trzynastego, to jest jakaś masakra, Szymon, to jest, to, jest, to jest coś okropnego i potem bierze się stąd z takich inicjatyw, z takiego żerowania na klasykach, opinia, że horror jest intelektualnie pusty, że to jest zero, że, że, że nie ma żadnych oryginalnych pomysłów, tak nie jest. No niestety rzeczywiście wygląda to średnio, chociaż z drugiej strony ja mam wrażenie, że przez ostatnie kilka lat co roku są zapowiadane te wszystkie, nie wiem, naste części pewnych franczyz, a mm -hmm. jednak nie wszystkie się ukazują, więc może to po prostu jest tylko takie właśnie próba żerowania, ale w końcu ostatecznie, nie wiem, nie znajdują się środki czy coś i może przynajmniej część tych nieoryginalnych pomysłów się nie, nie zostanie zrealizowana. Ale dobra, no to rzeczywiście to nie wygląda szczególnie dobrze. Ale jednak myślę, że jest też sporo pomysłów oryginalnych, na które warto czekać. A jak oceniasz ten rok poprzedni? Co ci tam wpadło ciekawego w dłonie? Co ciekawego widziałeś, czytałeś? Trzymas, no powiem ci tak. Załóżmy, że będziemy omawiali tylko rzeczy, nie tylko z 2016 roku, ale też rzeczy z 2015, które nadrobiłem, dobrze? Czyli rozciągnijmy nie te ramy czasowe, troszkę, troszkę tutaj niekonsekwentni. Zacznijmy może od rozczarowań i zacznijmy może od książek, dobra? Spoko. Generalnie ja mam taką zasadę, że nie krytykuję swoich kolegów po klawiaturze, że nie krytykuję szczególnie tych twórców z polskiej grozy, którzy coś tam więcej napisali, którzy mają większy dorobek. No jednakże muszę powiedzieć, że byłem strasznie rozczarowany książką Roberta Cichowlasa i Łukasza Radyckiego, Miasteczko. Ja spodziewałem się czegoś tak fajnego i tak porywającego momentami, jak Pradawne Zło, gdzie czytając Pradawne Zło, szczególnie dwie pierwsze nowele, bawiłem się świetnie mhm. i w kategorii tego horroru pulpowego, tego horroru e, troszkę może mniej poważnego, uważam, że ten zbiorek był świetny. Miasteczko było, czytało mi się bardzo źle, drętwa intryga, kiepskie postaci, złe dialogi, e, bardzo niechlujnie napisana. Ja podejrzewam, że wideograf puścił to zupełnie bez żadnej sensownej redakcji. Miałem wrażenie, że chłopaki pisali to dosłownie na kolanie, i, i no szczerze odradzam. Jeżeli chodzi też o książki, ciężko mówić, żeby nadprzyrodzone Ambrożego Birsa było rozczarowaniem, jednakże powiedzmy sobie szczerze, to jest najsłabszy zbiór e, tego pisarza wydany w Polsce. Mhm. E, jeden ze słabszych zbiorów CNT. Z tym, że ja tutaj, trzeba brać poprawkę, że wydawnictwo Pawła Marszałka wydało ten zbiór celując w teksty, które nie ukazały się w języku polskim. A birs jednak w Polsce był znany przynajmniej z dwóch świetnych zbiorów opowiadań, czyli jeździec na niebie i czy to się mogło zdarzyć. Oraz kilku takich zbiorów kompilacyjnych, więc jakby siłą rzeczy wydawnictwo miało do wyboru materiał już przebrany, prawda? Mhm. Są tam dwa teksty znakomite, czyli sprzyjające okoliczności i strażnik umarłych. The Watcher of the Dead. Nie wiem, jak to się, bo nie mam książki przy sobie, y, jaki był tam dokładny tytuł, ale y, no, kto będzie miał książkę w ręce, ten będzie wiedział o co chodzi. I czy dla dwóch świetnych opowiadań warto kupować zbiór? Wydaje mi się, że tak. No, C&T jest przede wszystkim dla kolekcjonerów i dla fanatyków, prawda? Tak, zresztą te wydania nie są jakoś szczególnie też drogie, żeby potem żałować tych pieniędzy. Oczywiście, 20 zł, chociażby po to, żeby, a, żeby postawić sobie taką książkę, bo akurat jeżeli chodzi o okładki CNT, to nadprzewodzona ma jedną z lepszych ilustracji. No jest upiorna, naprawdę obłędna jest ta okładka. Zawiera dwa opowiadania bardzo dobre tam jeszcze bodajże było coś o domu w miarę, w miarę, no i kilkanaście tekstów, takich bardziej szkicy. Piers publikował je w gazetach, w dziennikach, czy, czy, czy, czy w takiej prasie codziennej I no one się rzeczy nie mogły zajmować więcej niż tam półtorej, czy dwie strony. Dla wielbicieli klasyki nie jest to pozycja obowiązkowa, ale można ją mieć. Mhm. Trzecie rozczarowanie i to jest książka, która ukazała się już w 2017 roku. Zapowiedź była w 2016. Chodzi mi o zbiór Lovecrafta z Zysku. To jest że w górach szaleństwa i inne opowieści. Coś takiego, takie tu. Też nie mam tak, tego tak. przy sobie. Dlaczego to jest rozczarowanie, moim zdaniem? Z tego względu, że Zysk opublikował tą książkę. A zawiera ona bardzo znane opowiadania Lovecrafta w starych przykładach. Niby nie byłoby w tym nic złego, czy nic negatywnego, gdyby nie fakt, że dosyć niedawno Wesper opublikował prawie dokładnie te same opowiadania w nowych przykładach, świetnej redakcji, przepięknie zilustrowane, więc dla mnie... Ja powiem szczerze i tutaj nie będę owijął w bawełnę, jest to kolejne żerowanie na fanach. Wiadomo, że Lovecraft jest otoczony formą kultu, nie ma religijnej czci i pewnie zbierze się spora liczba osób, które knąc w żywy kamień kupią sobie tę książkę, postawią na półce i nawet jej nie otworzą. Ja o tym myślałem nawet wczoraj, bo z naszej perspektywy wczoraj ukazał się news, że CNT wyda kolejny zbiorek Lovecrafta, przy czym właśnie tekstów, których nie było w tych publikacjach Wespera, więc... Dokładnie. Poza tym są tam dwa takie bardzo rzadkie opowiadania, nie pamiętam już tytułów, więc zobacz, tutaj Zysk, nie wiem ile jest prawdy w tym, ale jedna z, osoba, z osób bardzo siedzących w temacie, czyli Mateusz Kopacz-Cichy, kiedyś w jakiejś dyskusji internetowej Cichy mówił, że Zysk nawet podobno rzekomo miał nie wiedzieć o tym, że Wesper wydał dwa tamte tomy, prawda? <głos> Więc jakoś, nie, nie wiem, no, tutaj mam nadzieję, że, że, że tylko, że to właśnie pamiętam taką, taką taką taką wypowiedź Mateusza, co chociażby świadczy, no, no, no nie wiem o czym świadczy, no, nie będę używał tutaj mocnych słów. No po słuch. prostu stare Lovecrafty z zysku się wyprzedały. I... No dokładnie, no i wiesz... i. Dla mnie bulwersujące na przykład jest to, że w tym zbiorze zysku jest model Pikmana, świetne opowiadanie, manifest artystyczny Lovecrafta, naprawdę trzymające w napięciu i takie upiorne, w tłumaczeniu Andrzeja, Andrzeja, tak? Ledwo żywa kwestia tłumaczeń i jakości przekładów ledwo żywa to jest, to jest, była wielokrotnie wałkowana i chyba nie ma sensu tutaj przytaczać. No te, tu przykłady były okropne. Skandaliczne, haniebne i w ogóle nie powinno akurat z tego się wznawiać. Tym bardziej, że pół roku temu model Pikmana ukazał się w przyszła na zagłada. Także dla mnie tutaj polityka zysku jest kompletnie, kompletnie niezrozumiała. I to jest takie rozczarowanie nie tyle jako takie stricte literackie, czy co raczej rozczarowuje mnie tutaj podejście wydawnictwa do tematu. Tym bardziej, że zysk naprawdę no, podbił sobie serca fanów klasyki, chociażby wydając Golema, czy chociażby wydając przez ciemne zwierciadło Lefani. Książka tak, tak. była wydana prześlicznie, świetnie przetłumaczona ze znakomitą okładką, czyli uważam, że od zysku można wymagać dużo więcej niż tym nowym Lovecraftem nam oferują. No, zgadzam się, zgadzam. Dobrze, czyli rozczarowania mielibyśmy za sobą, tak? Yy, literackie, teraz literackie wydarzenia, tak? Okej. Okay. Bardzo dużo rzeczy ja w 2016 roku nadrabiałem sobie z lat poprzednich, także tutaj bardzo krótko o czterech rzeczach. Pierwsza sprawa to jest Nie ma wędrowca Wojtka Guni. Chyba ja mam wrażenie, że wszyscy, którzy yy, słuchają twojej audycji Szymas, przynajmniej o, o tej książce słyszeli, prawda? Bo, bo w środowisku ona zrobiła sporo szumu. Dokładnie. E, tak jak, no, nie ma sensu, żebym się na tą książką zachwycał, e, tym bardziej, że ja już czytałem ją z papieru. To był drugi raz, jak czytałem, byłem jednym z beta-czytelników. Ja mam tylko jedno zastrzeżenie do, do powieści Wojtka, mianowicie to, że Wojtek nawiązał do dwóch wydarzeń historycznych, do dwóch takich tragedii, zbrodni wojennych. Pierwszą z nich dosyć łatwo mi było zidentyfikować, mianowicie to była masakra w Srebrnicy. Wojtek nawiązywał tam do wydarzeń opisanych w takim zbioru reportaży oni nie skrzudziliby nawet muchy i tam bardzo wiele szczegółów się zgadza więc nie ma problemu, żeby czytelnik, który troszkę interesuje się historią mógł Srebrenicę rozpoznać natomiast drugie wydarzenie historyczne które ma większy wpływ na fabułę z którą wiążą się te nadprzyrodzone manifestacje te fenomeny, o których Wojtek tam pisze miało miejsce gdzieś w Polsce gdzieś w trakcie jakiejś wojny i no nie sposób w, jaki spo, w jakikolwiek sposób zidentyfikować tego wydarzenia. Wojtek w posłowie tłumaczy się z tego. Ja tego tłumaczenia kompletnie nie kupuję. Uważam, że czytelnik może odnieść wrażenie, że jakby Wojtek stara się napiętnować sprawców masakry w Srebrenicy, ale brakuje mu tej pisarskiej odwagi do pisania o tym, o wydarzeniach, które rozgrywały się w Polsce. To jest taka straszna konsekwencja i Wojtek tam w trakcie jednej dyskusji pisał, że teraz gdyby to pisał, no to byłby konsekwentny, albo zmieniłby oba wydarzenia, albo albo obu pisał wprost. To jest jedyne zastrzeżenie do tej książki. Mhm. Tak poza tym to jest, no ona jest zachwycająca i, i, i tutaj proszę Słuchaczy odsyłam do wszelkich recenzji i opinii, których jest trochę. A teraz co do książek, a nie, bo przecież już na pewno natknęli się. Mogą na... być jeszcze nie przekonani, ale, ale szczerze zachęcam do kupienia tej książki. Drugim wydarzeniem było przyszła nas sam nad Zagłada Lovecrafta. No wszyscy wiemy o co chodzi, prawda? Szczególnie mnie jakby zachwycił esej Lovecraft'a, dołączony jako suplement do książki, czyli na przerodzony horror w literaturze. Dotychczas ja znałem ten esej z dwóch tłumaczeń i nie wiem, które gorsze było. Jedno było lerwożywa, drugie kogoś tam, nie pamiętam już. No i oba były fatalne. Nieraz przeinaczały to, o co o Lovecraft'owi chodziło. I ja, jak czytałem ten esej, no, nie miałem o nim dobrego zdania. Według mnie był niechlujnie napisany. Po przeczytaniu tego przykładu płazy doszedłem do wniosku, że bardzo dużo w tym moim negatywnym odbiorze eseju to była wina przykładu, tych poprzednich przykładów strasznie niechlujnych. Także bardzo się cieszę, że Wesper przyłożył się i potraktował nas, fanów, bardzo poważnie. Książka jest prześlicznie wydana i wspania wspaniale zrobiona. I trzecim wydarzeniem to jest zbiór oniąca, czyli na opak wydany przez CNT, no ja się strasznie cieszę, bo, bo historia wydania tej książki to jest jakieś 50 lat, bo pierwsze opowiadanie o Jonsa po polsku ukazało się w 1956 roku. Był to wymiąca ślicznotka, tudzież ze pięknej. Potem takie wydawnictwo CV Press na początku lat 90. zapowiadało tą książkę CV Press zniknęło z rynku, potem dwa czy trzy lata temu Wojtek Gunia na blogu yy, zapowiedział, że przemierza się do przełożenia tego, no i w końcu teraz w 2016 roku otrzymaliśmy cały zbiór. Warto było czekać, bo, bo to jest świetna proza, trudna, enigmatyczna, niejasna momentami. Warto skupić się czytając te opowiadania, warto czasami niektóre teksty czytać po dwa razy, Ciężko mi porównać to do czegokolwiek innego. No Oniąc on miał niepowtarzalny styl i niepowtarzalne pomysły, był to evenement i no, mam straszną nadzieję, że się w Polsce przyjmie i że jeszcze jakieś jego teksty po polsku przeczytamy. No byłoby miło. Czwartą rzeczą, to nie jest książka jako taka, chodzi mi tutaj o czasopisma grozy w Polsce. Okej. Okay. No to jest dla mnie trochę niezręczna sytuacja, ponieważ ja sam współredaguję Okolice Strachu i jestem autorem, który dosyć często gości na łamach magazynu Histeria. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na jakby cztery nazwiska, które pojawiają się czy to w okolicy Strachu, czy w magazynie Histeria. Przemek Karbowski, Dagmara Adwentowska, Piotr Borlik i Agnieszka Kwiatkowska to są wszystko autorzy jeszcze bez książki. Można ich spotkać tylko na, w antologiach i w poszczególnych czasopismach. I no, warto poszukać prawda tekstów tych autorów, bo uważam, że za kilka lat mogą to być no, osoby, które coś będą znaczyć w polskiej e, fantastyce. Mhm. Mm mnie to też bardzo cieszy, że zarówno okolice strachu, jak i brama, jak i magazyn Histeria utrzymują się, pomimo, że gdy startowaliśmy z okolicą strachu, czy gdy startowała Histeria na różnych forach internetowych poświęconych fantastyce, można było znaleźć marudzenia i takie kasandryczne zapowiedzi, że ni cholery nie ma szans, żeby to się utrzymało, a działamy, wydajemy. Ale to pewnie przez... Kryzmat tych innych czasopis, które naprawdę upadały, inicjatyw, które istniały przez miesiąc, dwa, trzy. I... No ja wiem, no. no wszyscy wiemy, co się na przykład, jakie, jakie nieprzyjemne sytuacje były, na przykład coś na progu, prawda? Mhm. Wydaje mi się, że no, żeby odczarować tę, ten, ten, ten, taką złą opinię, no jeszcze parę lat będziemy musieli po, popracować i właśnie stykać się z takimi nastarci negatywnymi opiniami, że no jaki sens ma, jak to upadnie za, za miesiąc nie upada, działamy i mam nadzieję, że, że poza tym świadkiem, tym, tym gestem fanów horroru też zostaniemy kiedyś jakoś dostrzeżeni. Mhm. Dobra, czyli mamy te cztery pozytywne zaskoczenia literacko-książkowe i teraz przechodzimy do filmów? Przechodzimy do filmów. Okej. Okay. Powiem ci tak, żadnych rozczarowań nie, z 2016 roku nie miałem. Nie dlatego, że wszystkie horrory, które ukazują się w kinach są wspaniałe, tylko dlatego, że ja po prostu bardzo pieczołowicie podchodziłem do sprawy wybierania sobie tego, co będę oglądał. Po prostu no, starałem się wybierać takie tytuły, żeby potem nie mieć poczucia, że straciłem czas. I z wszystkimi czterema rzeczami trafiłem. Pierwsza sprawa to jest The Witch, czyli czarownica rownica bajka ludowa z Nowej Anglii. Szeroko omawiany, sam nagrywałeś podcast o tym. Mnie film absolutnie zachwycił. To jest dla mnie drugi najlepszy horror w XXI wieku. Mm -hmm. Autopsja Jane Doe, nowy film, e, który właśnie jest w kinach. E, też jest dosyć szeroko omawiany, co mnie bardzo cieszy, bo to jest bardzo sprawny, sprawnie zrobiony film. Podobały mi się obie jego części, zarówno ten moment, w którym e, z tego tajemniczego, spokojnego filmu przekształca się w survival horror, też mnie to kupiło. Trzecim filmem to jest Soundbound. Mówiłem ci o tym filmie już parę razy. Jest to zbiór pięciu nowel, pięciu historii, takich krótkich, spiętych w klamrą fabularną. Ja Ci, Szymo, z ten, Szyma, z ten film bardzo, bardzo polecam. Uważam, że Tobie akurat się on spodoba. To jest połączenie Clive'a Barkera, Davida Lynch'a, Pulp Fiction i Strefy Zmroku. Może takie połączenie wydawać się karkołomne, ale tutaj gra świetnie. To wszystko się znakomicie zgrywa, ma obłędny, surrealistyczny momentami klimat. Ten film jest sporo takiego chorego, bardzo czarnego, czarnego jak Smoła, poczucie humoru. Aktorsko daje radę, tak jak słucham twoich, twoich, twoich podcastów, no uważam, że film akurat tobie się powinien bardzo spodobać. Tak jak ci mówiłem, gdy tylko nadrobię seriale, to przechodzę do filmów i wtedy no, jest wysoko na liście. Dobrze. I to był, a teraz jest jeszcze wyżej chyba po tej rozmowie. Jeszcze skoczy troszkę. Tak, czwartym filmem jest I'm the pretty thing that lives in the house. Ten film można obejrzeć sobie na Netflixie z lektorem. Jest to kanadyjski, mm -hmm. bardzo specyficzny obraz, jeden z recenzentów nazwał to najlepszą ekranizacją prozy Shirley Jackson, ale książki, która nigdy nie została napisana. Klimat, kto czytał chociażby Nawiedzonego, czy wszyscy mieszkały, mieszkaliśmy w zamku Shirley Jackson, czy niektóre opowiadania ze zbioru Loteria, no to tym, który, którym się ta proza podobała, film ten bardzo się spodoba. Całej reszcie odradzam, ponieważ jest on bardzo spokojny. Akcja jest bardzo powolna. Atmosfera, nastrój robiony jest, robiona jest, tworzona jest w sposób konsekwentny, z tym, że niezwykle powolny. Aktorsko, tak naprawdę to jest film jednego aktora. Nie mam tutaj przy sobie źródeł. Nie wiem, jak ta dziewczyna się nazywa. Ten klimat zaszczucia, on jest... Odczuwalny film jest, z tym, że tak jak mówię ostrzegam, to nie jest film z szybką akcją. To jest film dla koneserów, dla, dla, dla ludzi, którzy e, sobie cenią w horrorach bardziej klimat i bardziej e, literackie nawiązania niż, niż, niż wszelkiego rodzaju efekciarstwo. O ile na przykład, South Bond był bardzo efekciarski, czy Autopsia Jane Doe, to, to, to nie jest zarzut wobec tych filmów. O tyle tutaj jest, ten film jest antyefekciarski. Właśnie ja nie wiem, czy Mando nie pisał mi, że nastawił się na coś innego i przez to trochę się zawiódł ostatecznie. A chociaż rozumiem, że film może się podobać, to jednak przez oczekiwania i to, że otrzymał coś innego. No Agnieszce Brodzik na przykład spodobał się bardzo. Właśnie też o tym dyskutowaliśmy, dlatego. Dobrze. To z filmów, tak jak mówię, no ja nie widziałem, widziałem, tylko nadrabiałem sobie troszkę staroci, i z filmów to by było na tyle, teraz może krótko pomarudzę na se o serialach, dobra? Okej. Okay. Więc tak, y ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego y fani zachwycają się siurmą, tak? siurmą serią The Walking Dead. The Walking Dead już też nie śledzę, więc nie wiem, która nawet, szczerze mówiąc. Daj sobie spokój, Szymas, absolutnie odradzam. Fabułę pierwszego odcinka da się streścić w jednym zdaniu. Ja nie przyjaskawiam tutaj. W jednym zdaniu zostało to rozciągnięte do 50 minut, opatrzone sporą dawką przemocy, która jest... Totalnie niepotrzebna z jednej strony, a z drugiej strony ta brutalność w tym jest robiona ewidentnie na siłę, tylko po to, żeby wypełnić czymś czas antenowy. Potem jest jeszcze gorzej. Ja dobrnąłem do czwartego odcinka, i, i czy tam trzeciego nawet, nie byłem w stanie tego obejrzeć. Tak to było nieciekawe, nudne, wtórne i pozbawione jakiegokolwiek pomysłu. Co mnie rozczarowuje, to reakcja fanów. Ludzie na forach, na filmwebie, na stronach internetowych zachwycają się, rozpływają w zachwytach, gdzie no mnie to szokuje. Nie wiem, czy to jest kwestia marketingu, czy mody, czy, czy czego dla mnie to jest szokujące. Nie rozumiem tego. Bardzo rozczarowany byłem trzecim sezonem Penny Dreadful, gdzie pierwszy sezon bardzo mi się podobał, drugi sezon podobał mi się. W trzecim sezonie mieliśmy powtórkę pomysłów z pierwszego sezonu, plus jeszcze masę jakichś dziwnych zachowań bohaterów, wątków, które do niczego nie prowadziły. Widać było, że Logan pisał ten trzeci sezon ewidentnie na siłę. Mm -hmm. I większość osób, nawet właśnie tacy prawdziwi fani, tych pierwszych, się zawiedli raczej. Nie słyszałem chyba żadnej pozytywnej opinii o trzecim. No ja też mało. I serial się skończył. Ewa Green już niestety nie wcieli się w postać Vanessy. Chyba dobrze, bo widać było, że Loganowi skończyły się pomysły. Nie wiem, no... Ja powiem ci szczerze, jako fan akurat i fascynat tego okresu historycznego i tego materiału źródłowego, do którego odwołuje się Penny Dreadful, miałbym 54 różne pomysły, jak pociągnąć tą historię dalej, jak to uniwersum, ten, ten, ten pomysł skupienia sobie całej mrocznej literatury późno-wiktoriańskiej w, w jednej historii, jak to rozwiązać. Logan poszedł chyba... Po najleższej linii oporu, czyli po prostu kopiował swoje pomysły z pierwszych dwóch sezonów. I uważam, że, że decyzja stacji o tym, żeby, że Showtime, o tym, żeby zakończyć trzeci sezon, była jak najbardziej pozytywna. Chociaż jeden z ostatnich pomysłów, ja nie będę tutaj spoiler, spoilerował, ale takich zachorczających wręcz o e, e, fantastykę postapokaliptyczną -apo byłby bardzo ciekawy, prawda? No, nie wiem, czy już nie zaspoilerowałem w pewnym sensie, <śmiech> Ale ten pomysł nie został rozwinięty. Zagłada, która miała przyjść na Londyn w latach 90. XIX wieku, związana z tym, prawda, nadprzyrodzoną siłą, została tylko zasugerowana i jedyny dobry, fajny pomysł został jakby zmarnowany. A natomiast masę pomysłów wtórnych bądź głupich zostało rozciągniętych na, na, tam cały sezon. No tak jak mówię, no, załóżmy, że tego sezonu nie było i pozostańmy przy, przy dobrych wspomnieniach z pierwszych dwóch dobrze, natomiast to co bym chciał szczerze polecić to Bates Motel, ostatni sezon z sezonu na sezon Bates Motel stał się coraz mniej serialem obyczajowym czy też dramatem tam kryminalnym a coraz bardziej szczerze w kierunku czysto gotyckiego horroru jest taki podgatunek gotycyzmu jak American Gothic i wszystkie, wszystkie jakby przesłanki do tego, żeby zaliczyć Bates Motel do American Gothic zostały w, w tym czwartym bodajże sezonie ostatnim spełnione. Jest mroczne, jest dużo szaleństwa, jest troszeczkę makabry, scenografia wspaniale gra, no i aktorstwo jest w tym filmie wspaniałe. No to mnie zaskoczyłeś trochę tym Bates Motel, powiem ci, bo w sumie to o tym serialu dawno nie słyszałem, sam też jakoś przestałem śledzić, ale skoro mówisz, że tak się rozwija, to chyba warto wrócić. Mhm. Dobrze, czyli przejęliśmy książki, filmy, seriale, czy chciałbyś jeszcze coś dodać na koniec? Y nie, zestawię y może troszkę, niech inni dłużej się wypowiedzą, a ludzie, którzy mają więcej do powiedzenia. A ogólnie twoje odczucia są pozytywne względem tego roku? Szymon, jak najbardziej. Wiesz, powiem ci tak, że jestem... Aha, bardzo ważna rzecz, o której nie wspomniałem, no widzisz. Czyli to, że być może jest szansa, że wydawcy będą wydawali literacki horror no... najnowszy, inny niż King, Masterton i Kunz, z tego względu, że zobacz, że pod koniec roku dostaliśmy pustki Głowę pełną duchów i The Last but not least, Dom z liści, prawda? Dokładnie. Trzy rzeczy dosyć kosztowne w przeciągu kilku tygodni, więc być może to jest taka pierwsza jaskółka tego, że nie będziemy skazani tylko na wydawanie klasyki oraz wznowienia trzech kultowych autorów, którzy zawsze się przydają. Trzy książki na jeden rok to nie jest dużo, ale fakt, że to są takie topowe rzeczy, ambitna literatura grozy, i fakt, że ukazałeś się w bardzo krótkim czasie, no to pozwala optymistycznie patrzeć na, na przyszłość. Okej, okay, to myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy też zakończyć naszą rozmowę. To dzięki serdeczne, jak za występ. Dziękuję ci bardzo, Szymonie. I mam nadzieję, że jeszcze będzie nam dane co najmniej kilka razy się usłyszeć. Tak, ja serdecznie zapraszam do tego, żebyś obejrzał South Bond, i żebyśmy się może kiedyś umówili na y, rozmowę o tym filmie, bo jestem bardzo ciekawy tego, co ty masz y, o tym do powiedzenia. Okej, okay, no to myślę, że możemy też od tego właśnie zacząć. Dobra, to jeszcze raz dzięki, i co, Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Do usłyszenia, cześć. Dobrze, to nie będziemy już przedłużać, tylko od razu połączymy się z następnym gościem, a będzie nim Rafał Wroński, czyli Bedwulf, którego bardzo dobrze kojarzycie już z podcastu. Zresztą słyszeć się przez ostatnio przy okazji rozmowy o Split. Dobrze, więc dzwonimy. Słucham. Dziś? Yy. Cześć. Cześć. Siemanko, siemanko. Co tam słychać w nowym roku? A wszystko w porządku. A co tam było słychać w starym roku? O, w starym roku powiem tak, trochę się działo, ale nie za dużo. Mam kilka ciekawych propozycji. Nie wiem, czy od razu przechodzimy do rzeczy. Myślę, że tak, nie ma co zwlekać. Podsumowanie, tak będzie trwało i trwało, więc lecimy. E, to może y, zaczniemy od filmu z 29 stycznia. Skupiamy się na filmach. Tak, tak jest. Ja będę miał głównie filmy, a właściwie nawet tylko. <laughs> Już nie starcza mi czasu na nic innego niestety. W każdym razie y, zaczynamy od filmu z 29 stycznia, czyli od The Boy. Film ten, co prawda, został przeze mnie oceniony niezbyt wysoko, bo na sześć, ale warto go polecić ze względu na ciekawy, dosyć nowatorski pomysł, przynajmniej moim zdaniem. Podejście do czarnego tak. bohatera, czy do antagonisty, nie tak, wiem, potwora. Tak. No i żeby nie zdradzać tutaj zbyt dużo fabuły, to powiem tylko, że tak, nie ma tragedii. W paru momentach mogło być lepiej, ale... Sama fabuła jest poprowadzona zaskakująco i ciekawie, no i ten pomysł zasługuje moim zdaniem na jakieś tam uznanie. Zresztą my chyba omówiliśmy The Boys, w którymś napianiu to podziękujemy na że dobrze audycji. pamiętam, to tak omawialiśmy. Dobra, czyli odhaczamy chłopca. Następnym filmem, który chciałbym polecić, będzie film Na granicy. Jest to film polski i głównie ze względu na to zasługuje na wspomnienie. Przy tej okazji jest to thriller w dość dobrej polskiej obsadzie. Fabuła może nie jest zaskakująca, ale moim zdaniem jest to dobry początek w ogóle na promowanie czy, czy realizowanie kina grozy, thrillerów w Polsce. Dokładnie. Ja nagrałem o nagrańce Solówkę, też możecie posłuchać. Wszystko będzie w linkach pod podcastem. Mm -hmm. Kolejnym filmem, już już trzecim w moim podsumowaniu, będzie Bone Tomahawk, albo inaczej Tomahawk z kości. Jest to film nietypowy, ze względu na wiele rzeczy. Przede wszystkim to nie jest klasyczny thriller, tylko raczej klasyczny western, połączony z takim bardzo dzikim, nieprzewidywalnym thrillerem, filmem science fiction. Do końca nie jestem w stanie tego sprecyzować. W każdym razie pomysł jest szalony i dlatego moim zdaniem ten film zasługuje na uznanie. Ja go oceniłem na 9, ale... Wysoko. No tak. No to ze względu na moje osobiste preferencje, bo lubię takie perełki, które się czymś wyróżniają. Tak? A w dzisiejszych czasach dosyć o to trudno. Jerry też chwalił, chyba premiera światowa była w ubiegłym roku, ale Polska właśnie dopiero w tym dystrybucja. No i trochę pozostając w klimacie westernu, nieśmiało tylko wspomnę o Nienawistnej Ósemce, którą też oceniłem na dziewiątkę. Wprawdzie nie jest to horror, ani typowy thriller, ale sama fabuła, sam styl prowadzenia opowieści Bohaterowie wtłaczają nas w taki typowy klimat kina noir, takiego klasycznego kryminału, który kiedyś mógł być nakręcony w czerni i bieli, a tutaj Tarantino go zamienił na opowieść osadzoną w klimatach dzikiego zachodu. Film jest trzymający w napięciu, jest całkiem inteligentnie poprowadzona fabuła, bardzo, bardzo dobre dialogi i według mnie zasługuje on też na miejsce na podium w tym, w tym całym zestawieniu no i teraz tak różowo już nie będzie <śmiech> poza poza paroma wyjątkami, które się zdarzą później, ale w, z takich filmów, które mnie bardzo negatywnie y, zaskoczyły w tym roku, tutaj będą trzy, Knock Knock z Keanu Reevesem to film, który ma zdecydowanie dobry punkt wyjścia. W ciekawy sposób rozpoczynamy tę historię. Natomiast później jest tylko gorzej i gorzej. Natomiast zakończenie jest już w ogóle bezsensowne. No i nijak nie pasuje do tego filmu. Gra aktorska jest średnia. Samo rozwinięcie tego pomysłu później jest na, stoi na bardzo niskim poziomie. W związku z tym odradzam ten film. W końcu ktoś coś odradza. Knock, knock. I to no, chyba dwa, no, z rzędu też odradzamy no. ten film. No być może, no ja go akurat widziałem w tym roku. Bo premiera też była w kraju późno, jak nas. Drugim filmem, który wzbudził moje nadzieje, a ostatecznie rozczarowanie, była Gęsia Skórka, czyli Ghostbumps. To miała być, to miał być taki tribute ten aktorski pełnometrażowy tak, tak. pełnometrażowy dla, dla serii nowelek napisanych przez Earl Steina niestety film ma niewiele wspólnego z tymi historiami klimatem mocno od nich odstaje gra aktorska Jacka Blacka jest żenująca i generalnie smutno się to ogląda można powiedzieć, że po 45 minutach człowiek ma ochotę albo się zastrzelić, albo, albo wrócić z powrotem do, do czasów dzieciństwa, żeby móc włączyć Fox Kids i obejrzeć oryginalną gęsią skórkę serię telewizyjną, bo nawet to było lepsze niż niż ten badziew. No i zostając trochę w klimatach filmów dla młodzieży, przechodzę teraz do piątej fali. W piątej fali występuje Chloe Grace... Morec. O, to brzmi dobrze. Nazwisko dobre, aktorka dobra, dotychczasowy dorobek aktorki świetny. Byłem bardzo mile zaskoczony, jak ją zobaczyłem w obsadzie, bo myślałem, że to będzie dobry film. To jest film typowy, taki post-apo i właściwie... Nie ma tutaj nic nowego w tej fabule. Tam Ale ta było... groza jest obecna, czy? Groza, groza, jest obecna. No tu mamy do czynienia po prostu z zombie, tak. Tylko, Aha. że te zombie jak zwykle muszą się czymś wyróżniać, a na pierwszym planie i tak ląduje tutaj historia jakaś taka prywatna, miłosna błątek romansowy. Czyli to jest raczej dla młodzieży. To jest raczej film dla młodzieży, a mówiąc, że zombie czymś się muszą wyróżniać, to znaczy one jak zwykle bardzo odstają od tego takiego typowego przedstawiciela gatunku nieumarłych, że tak powiem. No tutaj reżyser czy scenarzysta chcieli wprowadzić jakąś taką swoją wersję żywego trupa. To się niestety nie udaje. Ale nie wiem, że jest szybszy, zmutowany, ma jakieś supermoce czy... moc. Mm... Czy jest szybszy, czy jest zmutowany? Przede wszystkim ma super słuch, niczym, niczym Batman Aha. i generalnie zombie w tym filmie mają niesamowity talent do wyczuwania skupisk ludzkich bez powodu. A są szybkie, czy są właśnie powolne takie te dawne. to życie? zależy, bo tutaj ani scenarzysta, ani reżyser chyba nie mogli dojść do porozumienia i są sceny, w których czyli to zombie. Bez jest, tak, mhm. bez konsekwencji. To zombie jest bardzo wolne, a są sceny, w których po prostu mamy do czynienia z jakimś niemalże nadczłowiekiem. No to nie brzmi ciekawie. Dobrze, czyli trzy mhm. odradzamy, co teraz? Teraz znowu trochę optymizmu w kwestii grozy. Kolejnym filmem, który chciałem tutaj omówić jest Cloverfield Lane 10. Ten film oceniłem na dziewiątkę ze względu na fantastyczną rolę Johna Goodmana, ze względu na bardzo dobry scenariusz, ze względu na idealne rozplanowanie napięcia, ale do pewnego momentu, ponieważ ten film właściwie można skończyć, oglądać po trzech czwartych, byłby idealny, gdyby nie był kontynuacją Cloverfield z 2010 roku, ile dobrze pamiętam. No to w sumie zgadzasz się z tym, co Powiedzieliśmy z Jerryem w Dwugłosie, który hmm. ukazał się jakiś czas temu na konglomeracie, a to teraz tylko tak w tym temacie czekasz na tę trzecią część? O tych astronautach w kosmosie? Którzy. Szczerze mówiąc, niekoniecznie, bo ja nie lubię sequeli w ogóle. Dla mnie, jeżeli film jest że są od to trochę odegrane, mam wrażenie. Nie? Niby tak, ale to było zupełnie tak jak z amerykańską wersją Rek'a. Druga część była A, tak, samolot, te sprawy tam też kombinowali, próbowali coś robić, ale dla mnie mówię, Cloverfield Lane 10 jako samodzielny tytuł sprawdziłby się świetnie. Jako samodzielna historia też by się sprawdziła świetnie. Obcy nie byli mi ni tutaj do niczego potrzebni. No i Cloverfield wiecie, 9 na 10. Cloverfield 9 na 10. Był <laughs> tyło tak niemiecki. Mm -hmm. Dalej? Dalej mamy The Witch, czyli świetnie i dobrze oddany klimat. To jest opowieść ludowa, która w świetny sposób została przeniesiona na ekran. Baśnie z Nowej Anglii. Tak, Baśń z Nowej Anglii. No, to no, The Witch zyskało ten podtytuł dopiero po pewnym czasie, bo na początku ten, ten film miał ten krótki tytuł tylko. W każdym razie... Dobra gra aktorska, ciekawe motywy, ciekawe wątki pochodzące z takiej mitologii ludowej, z legend. Czarny Filip. Czarny Filip, tak, to jest mój ulubieniec z tego filmu z G G G G G 2016. Tak, tak, Czarny Filip. No. Jest ten film naprawdę dobry. Uważam, że może nie jest czymś nowym dla, dla horroru jako, jako gatunku filmowego, ale na pewno bardzo dobrze czerpie ze wszystkich y, takich tych najlepszych cech kina grozy i kina grozy takiego baśniowego, trochę powiązanego z tym światem, legend, który niby może się wydawać y, zupełnie odległy, a jednak jeszcze w tych czasach podania legendy y, mogą nas wystraszyć, dlatego ten film polecam Dobra. no i tutaj idąc dalej mamy kolejny film czyli Zanim się obudzę Before I Wake i jak dla mnie to je jeżeli byśmy o tym filmie z kolei mówili jako o baśni jakiejś takiej strasznej historii, którą można by było opowiedzieć, nie wiem, przy ognisku na przykład to okej okay. Jeżeli, jeżeli tak, to okej. Okay. Natomiast jako samodzielny horror ten film się sprawdza dosyć średnio. Chociaż yy, obsada aktorska jest całkiem niezła. Bardzo na, na, na dużą pochwałę zasługuje tutaj chłopiec, który grał yy, główną rolę. tak? Tak. Zagrał on świetnie. I generalnie, no mówię, ten film sobie można obejrzeć tak, tak przy okazji niezobowiązująco. I o nim też nagrywaliśmy. Tak, więc, mhm. więc jeżeli ktoś chce się dowiedzieć więcej, może to zrobić słuchając jakieś archiwalne nagrania z nawiedzonego podcastu. jakieś, nasze. No tak, archiwalne nagrania z podcastu. No i tutaj znowu, żeby trochę pomieszać i, i, i żeby nie było tak, tak smutno, to w tym miejscu powiem o obecności części drugiej. Myślę, e... że powiesz obecność dwa na 10. Nie, <śmiech> części drugiej to jest mój ulubiony film 2016 roku. Jestem dużym fanem przygód Warrenów i mam nadzieję, że zobaczę jeszcze niejedną część, która będzie opowiadała o Warenach. Jestem naprawdę pod wrażeniem gry aktorskiej obojka aktorów, zarówno Patryka Wilsona i odtwórczyni roli... No, Właśnie, tak jest. Jest to naprawdę kawałek tak. dobrego kina, fajna historia, świetnie opowie opowiedziana, klimat jest idealnie, po prostu idealnie skomponowany. Wszystko, wszystko to się składa na doskonały obraz, który no, po prostu cieszy mnie od, od początku do końca, dlatego ten film to jest taka moja no, najbardziej ulubiona perełka ze wszystkich i każdemu go polecam. Skoro jesteśmy przy obecności, to muszę jeszcze wspomnieć o tym, że nadrobiłem w tym roku Anabel i niestety nie jestem zachwycony tym filmem. W mojej ocenie w skali do 10 daję tylko trójkę. Film jest średni, korzysta z takich typowych akcesoriów horroru straszaka takiego przeciętnego dla, dla masowej publiczności. No i szkoda tylko, że ta historia została w ten sposób zmarnowana. Czyli znowu z dobrego schodzimy na mm, niższy pokój. Tak. Tutaj y, a propos zmarnowanych historii y, słów kilka na temat komórki Kinga, która się doczekała też ekranizacji z Johnem Cusackiem i Samuelem L. Jacksonem którzy pomimo wszystko, chociaż widać, że się starali, to i tak nie dali rady, bo sposób opowiedzenia tej historii był tragiczny i generalnie przełożenie tego z książki, co się ma nijak do tej fabuły pisanej. Jest to tak, takie trochę no, duże rozczarowanie, dlatego, że z filmów, na filmach Kinga można by było zrobić, na, na, znaczy na książkach Kinga, przepraszam, można by było zrobić naprawdę świetne kino a widać, że biorą się za to amatorzy. Przydałby się dobry reżyser, tak jak w przypadku Mgły czy 1408, który z, z jakiejś książki Kinga zrobiłby wreszcie porządny film. No, może Flanagan teraz właśnie chyba ma Kinga ekranizować i chyba Geralda i nie wiem też, czy niektórych z jest A chociaż Komulka też była chyba jedną z nich książek, więc potencjał wyjściowy też nie był aż tak wystąpiony. Czy rzeczywiście film był słabiutki? No, słabiutki. No i znowu, żeby było trochę bardziej optymistycznie, tutaj propozycję mam dla fanów krótkich takich etiud filmowych mieszanych, gdzie w jednym filmie możemy zobaczyć kilka historii. I Takim filmem, który w tym roku bym polecał było Holidays. O, no opowiadające tak. no tak, no. opowiadające o, o, o świętach takich typowych, e, znanych nam z kalendarza, oznaczonych czerwoną kartką. Powiem szczerze, że podejście do tego tematu mnie e, szczerze zaskoczyło. Już od pierwszych chwil ten, ten film trzymał w napięciu. Już pierwsza historia jest tak kopiąca, że człowiek ma... E, właściwie nie wie, czy ma ochotę na więcej, czy, czy ma ochotę wyłączyć ten film i po prostu skulić się w kącie ze strachu. W każdym razie dalej jest tylko gorzej i gorzej, ale no dziwnie. W, w, to w dobrym jest? sensie, tak. W dobrym sensie. Ja sobie tutaj przy okazji tego filmu, jak go oceniałem na filmu, ja wypisałem wow OMG tak. <laughs> I, i po prostu no... I czekasz na Króliczka Wielkanocna? Czekam, o, czekam, czekam z Nie pójdziesz spać w nocy. Ty z utęsknieniem, noc. po prostu już kupuję <śmiech> shotguna i, I zapasy amunicji i czekam. Mhm. Nie, nie chcę tutaj niczego zdradzać, ale naprawdę ten film zmienić może podejście niektórych osób do, do, do świąt i w ogóle do, do, do, do, do rytuałów, które w, w dzisiejszych czasach już są dla nas... No, częścią codzienności. To jest naprawdę wyrywający i, i szalony film. I też jest podcast na ten temat. no Także znowu odsyłamy do nawiedzonego podcastu. No i cóż. Zbliżając się już do końca swojej, swojego podsumowania, wspomnę tutaj jeszcze o osobliwym domu pani Peregrin, o, A Bartonu. to wyszło w ubiegłym roku? Nie. Mhm. A Boże, może rzeczywiście już mi się w każdym razie, jak dla mnie, całkiem niezły film, dobrze zrealizowany, ciekawa opowieść. Wygląda na to, że będzie druga część po zakończeniu. Jest książkowa, mm, wydaje mi się. Dlatego więc... możliwe, że filmowo też będą cztery. Więc jest klimatyczny, fajny, ale no wiadomo. A to, to jest... jest młodzieżówka bardziej, czy... Wiesz nie co, do nie do końca, bo tam są, takie, tam są takie sceny i takie wątki już raczej... Dla starszej publiczności, tak. Chociaż to jest to, może być dla kogoś takiego, kto się definiuje jako młody dorosły, tak? Bo to jest takie trochę wyrwanie z czasów dojrzałości, i na chwilę powrót do czasów dzieciństwa, ale w taki dosyć nieprzewidywalny i, i, i dziwny sposób, bym powiedział. Także jeżeli o to chodzi, to ode mnie plus dla tego filmu. No i cóż tu jeszcze y, mogę wspomnieć Ghostbusters <głos> na, sam, y, na sam już prawie koniec y, czyli no, remake y, dosyć nieudany bazujący bardziej na tym aspekcie slapstickowym, komediowym niż na y, samym aspekcie jakiejś takiej grozy czy zjawisk paranormalnych tak jak to było w oryginalnych pogromcach Obsada i gra niezła, natomiast te pani, które zagrały w Ghostbusters raczej się nie nadają do, do takich klimatów mieszanych z grozą. One się sprawdzają, owszem, w jakichś dramatach, w komediach, ale no na pewno nie w filmach z gatunku zjawisk paranormalnych, tak? No i na, na sam koniec y, dwie pozycje. Lights Out i Nie Oddychaj. Ymm, nie Oddychaj oceniłem na cztery. Nie spodoba wow. mi się za bardzo. Ano ze względu, ze względu na to, że ten film ma momenty, ma naprawdę dobrze zrealizowane sceny, ale ogólnie nie powala i, i dobrze buduje napięcie ale niestety później to rozwiązanie jest, jest dosyć marne tak i w pewnym momencie zupełnie przestajemy się, przestajemy się bać. Natomiast niesie to cała ta historia ze sobą poza paroma obrzydliwościami, które możemy zobaczyć na ekranie. Dosyć ciekawy dylemat taki etyczny. W związku z tym dlatego wspominam o tym filmie. No i yy, Lights Out na sam koniec, czyli film, który też budził, że moje nadzieje, oceniłem go na trzy. Pomysł był fajny, on powstał na podstawie filmu krótkometrażowego, który był bardzo dobrze zrobiony i jest jednym z moich ulubionych filmów krótkometrażowych. Producentem był ŁAM. Tak, ale niestety ktoś postanowił rozciągnąć tę historię do granic możliwości i wyszło z tego takie średnie raczej dla mnie kino mało straszne i smutne. Także to by było chyba na tyle. Mógłbym jeszcze powiedzieć o nowym Blair ale już tego nie zrobię, bo naprawdę nie, nie chcę kończyć tego podsumowania w sposób tragiczny. A czyli jesteś na nie? W Ridge, no tak. W temacie. No, ok. Niestety to się bardziej nadawało na komedię, moim zdaniem jest na no film grozy, ale to może o tym kiedyś przy okazji, No bo ja bo, mimo wszystko bardzo lubię oryginalny Blair Witch i, i trochę szkoda, że, że można go tak było zepsuć dwa razy, bo była druga część, a teraz po e, latach e, dostaliśmy coś w rodzaju też tak jakby drugiej części albo raczej wersji Blair Witcha na, na 2016 rok. Gdyby zmagli wszyscy, którzy hejtują drugą część Blairucz, czyli Księgę Cieni, mógłbym być ostatnim człowiekiem na Ziemi. No chyba, <grym> chyba tak. No. Dobra, czyli zrobiliśmy wielki przegląd filmowy. Powiem tak. Ci, że y, ucieszyła mnie jedna rzecz bardzo w tej Twojej wymieniance. Otóż o większości z tych pozycji, przynajmniej z tych, tych pozytywnych, bo tych negatywnych może się nie imaliśmy za bardzo w tym roku, jeżeli można tak powiedzieć, mhm. ale większość tych pozytywnych została omówiona w dużej mierze w nawiedzonym, po części w konglomeracie więc właśnie tak jak mówię pod podcastem na blogu i na konglomeracie będą linki a teraz to co? O, jeszcze może takie pytanie na koniec mhm. jak oceniasz rok całościowo? dobrze, źle, średnio bardzo dobrze, tragicznie nie chciałbym, żeby w kolejnym roku powtarzały się takie akcje jak Blair Witch i takie akcje jak Ale Ghostbusters. Ale będą, bo będzie ja dużo remake'ów, reboot'ów. Ja wiem. Generalnie ten 2016 rok nie był taki zły. Mam nadzieję, że 2017 będzie lepszy pod tym względem chciałbym zobaczyć o wiele więcej horrorów opartych na, na psychologii, czy na takich jakichś y, związkach właśnie y, s, społecznych. Marzy mi się taki Obyczaj, urban, tak urban tam, no? horror, coś o, urban. w tym stylu. no właśnie, Coś takiego mi się marzy. E, no, Kosmitów jest mało w horrorze ostatnio. No, w, czy to źle, <laughs> czy to dobrze, no, no nie wiem. W każdym razie w nie chcę. Jeżeli re remakey w tym roku będą nas nawiedzać, że tak powiem, brzydko, w dużej ilości, to chciałbym, żeby to były dobre remakey, Bo nie mam nic przeciwko temu. o ile, no, i Nowa, tak. No o ile film jest, o ile film jest dobrze zrobiony. No. Okej, okay, dobra, to serdecznie dzięki za rozmowę. Dzięki. I co, do następnego razu. Do następnego, no. Oby ale. prędzej niż później. Dobra, to do zobaczenia. Cześć pozdrawiam okej okay. znowu zostaliśmy sami mamy wielki przegląd filmowy za nami i znowu nie będę może przedłużał tylko od razu połączmy się z kolejnym w tym dzisiejszym podcaście gościem a będzie nim a zresztą sami usłyszycie Halo, halo. Cześć, cześć. No właśnie chciałem herbatkę pić, a tutaj telefon i nie za bardzo. No wiesz, taka pilna sprawa. Mamy już ruty, a nie powiedzieliśmy jeszcze wszystkiego na temat ubiegłego roku. I w związku z tym chciałem cię zapytać, czy może chciałbyś coś skomentować z tego 2016 Chciałbym, powiem Ci, że w 2016 zamówiłem taką e, żółtą herbatkę z eherbata.pl, no i powiem Ci, że to było rozczarowanie, zupełne, bo tę samą żółtą herbatę zamawiałem rok wcześniej i ten sam szczep smakował po prostu w tym roku zupełnie słabo. Ale to żółta, żółta w sensie tak jak zielona czekwana? znaczy no, żółta, czyli chodzi o sposób produkowania ona jest tak jakby troszkę kiszona troszkę jest to skomplikowane ale Aha, to żółtych jeszcze nie piłem no widzisz, no widzisz, ale no niestety, że tak powiem smakowała gorzej niż w zeszłym roku no i mam wrażenie, że ten rok pod względem horroru tak troszkę gorzej mi wypada pod względem poprzedniego czyli względem 15, tak? Mm -hmm, mm -hmm. no dobrze, czyli jeszcze troszkę magodził, czy jednak coś ciekawego znalazłeś tam dla siebie? Są rzeczy, które mi się podobały, są, ale jakby tak wpisałem na moim koncie na IMDB wszystkie produkcje z roku 2015 i 2016 i widzę, że wyszły mi tylko trzy tytuły, które mogę tutaj polecić. I to też one mi przypomniały się, jak dopiero zobaczyłem z początku roku, bo to na przykład kwiecień, ocena 8 na 10 dla Cloverfield Lane. Ten Cloverfield Lane, który oglądałem w kinie. Mm -hmm. mm. Ale, no wiesz, to nie jest taki film, który bym tak z głowy wymienił, że mi się wbił w pamięć, tylko po prostu wpisałem, zobaczyłem największe oceny, no i, no i rzeczywiście, tamten film był taki po prostu dobry, na ósemkę, no to taki dobry, dobry film ale to też weźcie pod uwagę, że ja to mówię, żeby świeże były tytuły, bo starszych rzeczy też mam dwa tytuły, które są starsze, więc jakby na początek jeszcze je wspomnę, czyli dwa filmy domowe, nie wiem czy znasz gatunek filmów, bo tak, znasz filmy wakacyjne, filmy zimowe, a czy znasz filmy domowe? Nie, nie, ja na leśnych już się, wiesz, moja percepcja się zblokowała już, nie, dalej leś... nie mogę. Ej, ej, ej, nie ma leśnych, są wakacyjne najwyżej. Nie ma leśnych? Nie, nie. Wiadomo, że można by zrobić taki podgatunek, ale że leśne wchodzą do wakacyjnych, to tak. Ale teraz Myśl... wymyśliłem, a właściwie odkryłem nowy gatunek leśny. Ale przepraszam, a jakby las był przykryty śniegiem, to... Zimowy. Aha, czyli co? To... Zimowy, jak dom jest pokryty śniegiem? Śnieg ma priorytet. Okay. No, bo na wakacje nie jedziesz podczas zimy, to najwyżej na ferie, a tutaj nie robię takiego głupiego nazwy, że feriowe, no to to źle brzmi, więc wtedy Feryjne. są no zimowe, ale filmy domowe, to domyślasz się, co to może być? To może być... Don't be. <laughs> filmy domowe to są te, które powinno się oglądać, gdzie... A gdzie oglądasz resztę filmów? Przepraszam. W domu, no widzisz. Ale jest, że tak powiem, dom domowi nierówny. Filmy domowe to są takie filmy, które trzeba oglądać w domu jednorodzinnym. Dobrze. <laughs> Załóżmy że tak I te, jest. Tak jest. I teraz dwa filmy, które chciałbym polecić właśnie z serii domowych i zarazem też to będzie jakby zapowiedź mojej serii, którą planuję nagrywać. Szybkie dwa polecanki, czyli Invitation. To jest chyba 2014 albo 2015. Bardzo dobry thriller, co do którego nic nie mogę zdradzić i nie chcę zdradzać, żeby e, się nie zachęcać, w żaden sposób nie nastawiać. E, ja obejrzałem go już dwa razy i w tym roku chyba właśnie drugi raz i chyba dostał dziewiąteczkę aż u mnie. Więc polecam każdemu Invitation. Dobry thriller i drugi film domowy to jest już przeze mnie już dawno wspomniany, ale też odświeżyłem go sobie i obejrzałem go drugi raz, czyli The Gift w Polsce to był Dar z Rebeką Hall mhm. i dwa te filmy obejrzałem w tym roku drugi raz i, i rzeczywiście utrzymały swoją pozycję czegoś, do czego można wracać i można obejrzeć nawet dwa razy bo jakby odkrywa się no może nie jakąś głębię intrygi ale no taką konstrukcję żelazną, przemyślaną natomiast ten Cloverfield no to jest taki film piwniczny kat katastroficzno klaustrofobiczny bunkrowo-schronowy tak Tak też też bym polecił chociaż no, nie jest to jakieś wybitne dzieło natomiast jeżeli jesteśmy już przy tych filmach domowych no to rzeczywiście Don't Breathe Fede Alvarez dostał u mnie ocenę 9 na 10 po pierwszym obejrzeniu a było to w kinie więc no dobrze się to ogląda w kinie dużo zyskuje no i dla mnie jest to film lepszy niż Hush Flanagana, jeśli chodzi o coś takiego jak Home Invasion, no to to jest, jest najlepsze Home Invasion, lepsze niż Hush. Co ciekawe jest to zrobione przez Fede Alvareza, który wcześniej nakręcił mm, remake Martwego Zła, który ja niestety oceniam negatywnie. No, bo po prostu no, no, no, no, no to może ja już się rozłączam. Do widzenia, do zobaczenia na żarwo, wierzę Wiesz, że to ocenzę go. Nie no, Evil Dead remake dla mnie dostał 5 na 10 po prostu, no. Ale hmm. tym bardziej jestem zaskoczony i tym bardziej jakby docencie mój obiektywizm, że moim zdaniem Tutaj, w tym Don't Breathe, jest taka znakomita równowaga pomiędzy tym takim hiszpańskim, wiesz, takim, no nie gore, ale takim bezkompromisowością hiszpańską, mhm. a takim właśnie, taką poetyką takiej, takiej makabry i takiej obleśności, takiej brutalności. To jest wszystko pięknie wyważone, no i przede wszystkim dobrze trzyma w napięciu. Naprawdę to się ogląda jak na szpilkach. Tam jedyne, do czego, bym się do, do czego bym się doczepił, to jest epilog i prolog. Że ta cała klamra z, z dzieckiem jest dla mnie taka po prostu troszkę zbędna. No i to, to takie moje negatywy. Z chęcią okay. w przyszłym roku powtórzę sobie ten seans. Okej, okay, czyli ze świeżynek Cloverfield Lane 10 i nie oddychaj, coś jeszcze? Znaczy tak, to są, że tak powiem, Cloverfield dałbym trzecie miejsce, znaczy z tego tylko co tutaj patrzę na IMDB, na drugim <śmiech> miejscu Don't Breathe, a jeśli miałbym dać najlepszy film tego roku, i teraz tutaj podkreślam jeszcze zanim nazwa poleci, że oceniam ten film jako lepszy niż serial Stranger Things który zapewne będzie przez wielu tutaj polecany, czyli w podobnej stylistyce utrzymany film, ale jednak bardziej autorski, no bo Stranger Things zarzucano, że jest taki wtórny no nie? i opiera się w głównej mierze na tym sentymentalizmie. Ale abstrahując już tytuł, dochodzę do tytułu, abstrahując od Stranger Things, po prostu świetny film, typu science fiction, dramat, y, mystery. To jest mystery, tak, mystery. To nie jest taki horror, y, powiedziałbym. To jest y, mystery, czyli to jest Midnight Special. Film po prostu no wspaniały, nakręcony przez Jacka Nicholsa, którego wcześniej... Znamy z takiego filmu jak Take Shelter z Michaelem Shannonem. Michael Shannon też był to film o, znaczy nie też, to był film taki właśnie też Mystery Science Fiction o apokalipsie i o zbliżającej się apokalipsie i główny bohater buduje schron w małej miejscowości amerykańskiej. Do tego jego starcie z miejscową ludnością. Klimat Kingowski w mojej opinii i kolejny film jego Mad M U D z aktorem na językach czyli z Matthew McConaughey też Kingowski choć w zupełnie inny sposób troszkę nawiązujący do Stand By Me w takim stylu no i teraz jakby trzecia część tej trylogii, no ja to nieformalnie nazywam trylogią, mhm. bo to się zupełnie nie wiąże ze sobą to jest właśnie Midnight Special, które odchodzi w takie klimaty też zahaczające troszkę o Stephena Kinga, powiedzmy może podpalaczka. Ale w porównaniu do podpalaczki, no to jest, że tak powiem, poziom wyżej zdecydowanie. Już nawet nie ma co porównywać z ekranizacją podpalaczki ale ogólnie. Film rzeczywiście bazuje, znaczy nie bazuje, odwołuje się właśnie do lat 80. troszkę. Dobra muzyka elektroniczna, też w roli głównej Michael Shannon, czy Shannon, bardzo dobrze zagrał, ojca, który opiekuje się swoim dzieckiem, z którym coś, coś jest nie tak. No i więcej już jakby zdradzać nie chce. Wszyscy, którym podobał się Stranger Things i właśnie takie klimaty dziecko z jakimiś zdolnościami. Thriller, lata 80. To film jest po prostu wspaniały i też trzeba wziąć pod uwagę, że to nie jest jakieś wiesz, dzieło z wielkim budżetem. To nie jest jakieś takie dzieło wizualnie, wiesz jak gwiezdne wojny. To, to nie ma tutaj jakichś wodotrysków. A jest nadal e, świetnie się ogląda, świetnie klimatycznie. No i dramat też też sporo jest postawiony na, na taką obyczajowość, co pozwala się zżyć z tymi bohaterami. No, no i to jest, jeśli chodzi o nowe produkcje filmowe, tyle ode mnie. Dobra, czyli mamy Twoją topkę, top 3. A czy oprócz filmów coś jeszcze z innych tekstów kultury wpadło ci? No tak, stare Podtależ, filmy. Po nie wiem, obok talerza. Podtależ, stare filmy, stare filmy, czyli odkrycie wytwórni Azylum, horror, Azylum, czyli lata siedem. Odkrycie? 7, odkrycie, no, yy, tak, odkrycie osobiste, nie? Mhm wcześniej ich znałem, ale, że tak powiem nie przysiadłem, żeby przyjrzeć się im bo, że tak powiem, jeszcze w Hammerze siedziałem no a Azylum to jest taka wytwórnia, która produkuje, produkowała filmy troszkę równolegle do Hamera, ale osadzała je we współczesności czyli ówczesny Londyn lata 70 Londyn więc klimacik zupełnie inny no i antologie antologie, które są klimatyczne i, i myślę, że jeszcze kiedyś wróci moda, tak jak teraz wraca moda na osiemdziesiąte lata, to myślę, że też przyjdzie czas na taką e, retro Retro modę na właśnie tamte produkcje Hamera i, i Azylum, więc Torture Garden ostatnio obejrzałem. Będę je omawiał na konglomeracie dokładnie, bo jest, jest, to, jest to jest takie odkrycie, wiesz, dobra antologia w starym stylu która ma też e, słabe i lepsze momenty myślę, że z Komnatą Dymu troszkę poomawiamy, pooglądamy Aha. i to jest to jest Azylum a drugie odkrycie, które jakby zawsze będzie odkryciem i które zawsze warto oglądać, no to jest jakby kontynuacja moja i poznawanie e, strefy Mroku wraz z, e, z Jackiem Rokoszem i z Rafałem Jasińskim e, mhm. w strefie Mroku co prawda, tam omawiamy odcinki, które już dawno obejrzałem i muszę jeszcze raz oglądać, ale jakby ja już kończę sezon drugi strefy mroku, do tego czasami skaczę sobie gdzieś coś z trzeciego, obejrzę wyrywkowo i to są oceny, gdzie zawsze jest powiedzmy ósemka, dziewiątka, dziesiątka, ostatnio dziesiątka poleciała za, za odcinek Five Characters in Searching of Exit, czyli pięć postaci, które poszukują wyjścia. Odcinek z trzeciego sezonu, który, że tak powiem, za pierwszym razem powalił mnie na łopatki i wcześniej go nie znałem i okazuje się... Okazało się, rozumiecie? Odkryłem, skąd się wzięły te Cube. Skąd Cube zerżnął. <śmiech> I potem te, te wszystkie takie... Na przykład ostatnio też taki film wyszedł Circle bodajże, czyli koło, gdzie... Ileś tam ludzi budzi się w takim kole, w zamkniętym pomieszczeniu, no i próbują się wydostać. Więc jakby to już było w latach 60. uroda serlinga. Więc to jest coś, co też polecam i w tym roku, jeśli chodzi o medium serialu, jakby wywiera na mnie ciągły wpływ i rekomenduję to całym sercem. Okej, okay, czyli polecamy powrót do strefy mroku i teraz... Książki. Książki, dobrze. No, no to ja powiem tak. E... Biblioteka Grozy. Oni ciągle wydają. Ja ciągle kupuję i ciągle nie, nie nadążam tego czytać. Więc tutaj bym polecił ostatnio Artur Conan Doyle. Ehm... Ostatnio ten um, widzialne i niewidzialne, e, zapomniałem nazwiska człowieka. Bensona? B. Benson, tak. A to e, początek roku był chyba też ubiegłego? Wiesz co, nie. Druga połowa moim zdaniem to wyszło. Tak? No nieważne, no ja, ja to czytałem mhm. niedawno. Ja nie wyróżniałbym tego, że to są jakieś są arcydzieła, ale, że tak powiem, jeśli chodzi o literaturę grozy, to jest w tym roku to, co mi jakby najwięcej przyjemności sprawiało. Okej, okay, a czytałeś już może Wojtka Gunie? Bo pamiętam, że krytykowałeś dorzucenie go do biblioteki. Na karpę. Tak, właśnie w momencie, w którym to rozmawiamy, to dzisiaj przesyłam do konglomeratu podcastowego 40-minutową audycję na temat tej książki, pomimo że krytykowałem tylko sam ruch wydawnictwa, mhm. polegający na wydaniu współczesnego pisarza na Biblioteczce Grozy, co również... Odnoszę się do tego i ponownie mówię, że to jest dziwne z mojej strony, no bo to jest tak, jak ja bym teraz, nie wiem, na Żarłok TV zaczął wrzucać recenzję sprzętu komputerowego na przykład, no to dziwny ruch, ale książkę już przeczytałem, mam swoje uwagi, ale w rozrachunku całkowitym oceniam pozytywnie. Okej. Okay. A jeszcze z książek to powiem Ci, że jeszcze była jedna pozycja Stephen King i Bazar Złych snów To jest 2016 rok i to jest coś, co przeczytałem i to, że tak powiem, nie wiem czy polecam, ale że tak powiem, no może wreszcie przeszedł ten moment, że będzie się dało bez bólu czytać opowiadania Stephena Kinga. Bo do tej pory, że tak powiem, nie, nie byłem fanem jego opowiadań, a teraz idzie w stronę taką obyczajową i y, znacznie ciekawszą i lepiej się sprawdza ta jego obyczajowość w tych krótkich tekstach. I, i stąd też mój y, segment na Radio SK, czyli Double Feature, gdzie, gdzie biorę dwa opowiadania Stephena Kinga i, i łączę je w całość w jednej audycji, analizując już tak spoilerowo. Więc zapraszam, bo jeżeli ktoś chce się przekonać do opowiadań Stephena Kinga, tych współczesnych, no to zapraszam do Radia Stephen King, cykl Double Feature. Tak, oczywiście zapraszamy, tylko skóra Bazar z złych snów to 2015. Ale który Listopad. miesiąc? Listopad. Listopad. Listopad, no widzisz, no ale ja to po prostu nalubimy czytać bo mam, że przeczytane w roku 2016, nie? Okay. No, no, ale Wiem, jeżeli, bo a, nagrywaliśmy Tak, ale jeżeli chcesz, jeżeli chcesz współczesnego Kinga No to ostatnie opowiadanie Słoiczek z ciastkami Wyszedł w fantastyce jeszcze w roku 2016 tak. I, I tutaj King utrzymuje ten, ten kierunek, który obrał w bazarze Dobry, okej, okay. czyli polecamy też teraz pozycje książkowe, a czy masz coś, co ci się nie podobało, co chciałbyś odradzić, przed czym chcemy przestrzec? Tak, mam coś takiego. No to dajesz. Ale jest to medium ani nie filmowe, ani nie komiksowe, ani nie książkowe. Co to może być? Gra? Gra. <grym> Planszowa? Planszowa. O, trafiłem. Oparta na prozie... Zgadnij kogo? Lovecrafta? Dokładnie. Czyli posiadłość szaleństwa... Nowe, nowa edycja czy poprzednia edycja? nowa edycja wydana w 2016 roku w którą miałem przyjemność a może nieprzyjemność zagrać w 2016 co prawda była to jedna rozgrywka ale wystarczająca bo chyba trwała 4 godziny w momencie w którym to mówię to jeżeli ktoś będzie chętny rozszerzonej opinii to zapraszam do konglomeratu audycja jest już nagrana na temat tej gry i pojawi się w konglomeracie natomiast tak dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi no to jest to gra przygodowo-kooperacyjna w której startujemy naszymi postaciami w jakimś opuszczonym miejscu Ale polega gra na odkrywaniu kolejnych kafelków terenu i odkrywaniu celu misji co trzeba zrobić? Gra się to w kilku graczy, ale też na jedną osobę też można grać. Dlaczego mnie to nie przekonało? Otóż dlatego, szanowni państwo, że może rzeczywiście... Ale jak na jedną osobę? Bo to nie jest tak, że masz mistrza gry, który gra przeciwko wszystkim innym po prostu? Nie, Szymas, ja cię proszę, słuchaj. ja cię proszę, mylisz gry planszowe z RPG-ami. Ale ja mam posiadłość szaleństwa i grałem w nią tylko poprzednią edycję. No, ale to widzisz, to się druga edycja zmieniła trochę, ponieważ w drugiej edycji właśnie nie jest potrzebny mistrz gry, tylko robi... Masz aplikację. Tak, masz aplikację i ona bardzo pomaga, to jest bardzo duży plus. To jest, to jest, to jest naprawdę, to, to przyspiesza rozgrywkę i niweluje błędy które można popełnić podczas grania, jeśli chodzi o jakieś obliczenia, o jakieś takie, wiesz, te kruczki, to, to, to jest rzeczywiście coś, co abstrahując od oceny mojej całości gry, coś, co widzę jakąś taką przyszłość w grach planszowych, że o ile ta, ta aplikacja nie przysłoni całości, o ile jakby ona nie będzie samym sednem gry to ona może usprawnić rozgrywkę nie? więc mhm. to mnie zaskoczyło pozytywnie bo tam jakaś muzyczka leciała tam narrator się pojawił bo nawet po polsku to wydali chociaż ten narrator tylko był na początku więc jakby mogli też więcej zainwestować no w końcu 300 zł się płaci za to mogli tak, tak. więcej zainwestować że, że więcej tych polskich akcentów ale jest to przetłumaczone więc tekst tam wychodzi po polsku a wiesz, no wychodzi tekst po polsku, ale ty nadal musisz sobie to czytać. No i my to graliśmy tak, że tekst wychodzi, no i wszyscy siedzą i się wpatrują w ekran no i też jednak trzeba by wyznaczyć kogoś, kto powiedzmy dobrze czyta i będzie mu się chciało czytać to na guz, no bo aktor tego nie zrobi ale jednak poz pozytywnie oceniam I, je i ty możesz sobie w ten sposób zagrać na jedną osobę że wybierasz sobie w tej aplikacji scenariusz, tam jest chyba 10 albo 15 startowych scenariuszy i ta aplikacja ciebie prowadzi czyli ty grasz okay. jedną postacią i, i ona ci pokazuje tutaj odkrywasz kolejną e lokację tutaj wychodzi potwór tutaj się dzieje to, tutaj się dzieje tamto. Więc to też bym ocenił na plus, że odkrywa się przed graczem możliwość gry w pojedynkę. Tutaj nawet chwalił te, ten wariant, chwalił taki Bryty... amerykański recenzent, którego szanuję, czyli Tom Vassel z Dice Tower. Jednak on również oceniał pozytywnie chyba całą grę bardziej niż ja. Ja niestety oceniam negatywnie Głównie z tego powodu, że dla mnie tutaj jest za mało gry w grze. Konkluzja jest taka, że ja wolałbym sobie przeczytać jakieś opowiadanie Lovecrafta, które, którego nie znam, niż przechodzić przez kolejny scenariusz, który raz jest bardzo drugi i za mało jest tych scenariuszów takich krótkich w grze, żeby, żeby na przykład godzinny scenariusz i e, no niestety gra ogranicza się moim zdaniem do za małej ilości wyborów. Jakby tutaj decyzyjność jest wciąż... Mam wrażenie na poziomie takiej magii i miecza, że pójdę w lewo dwa kroczki, pójdę w prawo, albo pójdę do łazienki, zobaczę jaki tam jest potwór, może będę go atakował, albo będę uciekał, albo dalej eksploruję jakieś korytarze. Więc to krytykuję, natomiast jeżeli miałbym jakieś plusy wykazać, to tak żeby mnie już fani może tego typu rozgrywki nie, nie pozamiatali, no to rzeczywiście ta gra jest wydana fajnie grafiki, ta aplikacja figurki to rzeczywiście jest pełen wypas tylko dla mnie osobiście aż takie fajerwerki nie są potrzebne żeby fajnie grało się w grę czego przykładem są dobre gry abstrakcyjne, które mają lepszą mechanikę po prostu no i ja myślę, że tyle ode mnie wystarczy plusów i minusów tej gry. Więcej powiem w konglomeracie podcastowym. Okej. Okay. No to w takim razie dzięki serdeczne za wszystkie polecanki i za tę jedną bardziej krytyczną, no powiedzmy odradzankę, ostrzeżenie. I co? Oby ten kolejny rok był lepszy od poprzedniego. E, tak, oby losowość w tym roku w dobieraniu tytułów nie była tak duża jak w posiadłości szaleństwa i obyśmy zjedli jak najwięcej smakowitych groźnych dań po których nie będziemy mieć niestrawności tak jak ja miałem po pewnych pierogach w Halloween. Mhm. Dokładnie tak. Dokładnie. No to co? No to trzymajcie się. Miło było gościć w waszych uszach. Do usłyszenia w przyszłości bądź zobaczenia na Żarłok TV. Mhm. Mm Zrób sobie tam jakiś obiad i do następnego razu. Cześć. No, hej. Dobry dobra, Boże. Już ponad godzinę toczymy te nasze podsumowujące goki rozmowy. Powiem wam, że z tego wszystkiego jeszcze po tej rozmowie ze skórą zgłodniałem, więc skoczę sobie tylko szybko po jakąś kanapkę czy coś i lecimy dalej. Sekundka, naprawdę sekundka. A kuku! Boże! Jesus! No. <głos》> Witam Cię. Właśnie wyżeram Twoją szynkę. Ale... Aha. Nie. Super. Po prostu... A. Miałem ochotę na mięso. A tu była kanapka obok. Gotowa. Samo mięso. Chciałem się poczuć jak Kuba Rozpruwacz, który rozpruwa swoją ofiarę i wyżera mięso. Każdy ma marzenia. Każdy ma marzenia i może je spełnić dzięki wznowieniu francuskiej gry Mr. Jack, czyli Kuba Rozpruwacz, która po dziesięciu latach zostaje wpuszczona na rynek w odświeżonej wersji przez polskie wydawnictwo Hobbity i to jest gra, którą bym polecił też w klimatach właśnie horroru choć może bardziej takiego thrilleru brutalnego i to jest gra detektywistyczna tylko na dwie osoby jeden człowiek wciela się w Kubę Rozpruwacza Drugi w detektywa, policję, który musi wytropić, która z podejrzanych postaci jest Kubą rozprowaczem. Całość dzieje się w malutkiej osadzie, znaczy nie, w malutkiej dzielnicy Londynu, która jest zamknięta przez kordony policji. No i Kuba e, rozprowacz chodzi, kryjąc się w cieniu latarni i próbuje podszyć się. Pod niewinne osoby, i zadaniem detektywa jest odkryć który to, a zadaniem Kuby, żeby wygrać, jest przetrwać osiem rund, czyli przetrwać całą noc, i jest to gra, którą grałem w tym roku chyba może powiedzmy tak, 5, 8, 10 razy zarówno jako strona pozytywna i negatywna tej historii, i. Szanowni Państwo, to jest gra, którą poleciłbym każdemu miłośnikowi mrocznych klimatów, bo plansza naprawdę wygląda tutaj klimatycznie. Jest to takie miasto nocą, ale jest też to nieprzeładowane wielką ilością zasad. Czyli jeżeli ktoś wcześniej nie grał w planszówki, to spokojnie wytłumaczycie mu to w 5 minut i będziecie mogli grać. Tak więc słuchajcie, jeżeli nie mieliście styczności z tym medium, to rozprójcie komuś, brzuch na planszy, tak jak ja, rozprułem drzwi do lodówki Szymasa i zajadą sobie tutaj szynkę, chociaż ta szynka to taka, no mógł być więcej, mógłbyś lepszą szynkę kupić, co? Następnym razem dla mnie. Bo wiesz, bo ta czekała na ciebie specjalnie z ubiegłego roku. <laughs> No. cholera, złapał mnie normalnie mnie przewidział mój ruch dobra, to ja już, ja, ja już wychodzę tam na dole do budki z kebabem trzymaj się, na razie no. na razie a, a mnie się w sumie odechciało już jeść chyba, to może po prostu połączmy się z następnym gościem Cześć. Cześć, Szymo! Co tam słychać, Isku, w Nowym Roku? Wszystko bardzo fajnie i przyjemnie i sympatycznie. I po prostu ten rok będzie lepszy niż poprzedni. Lepszy. No, gorszy chyba nie będzie. Ciężko by było. Jak tam podbujesz już Twitcha? Podbijam cały czas. Aktualnie 158 obserwujących i, i idziemy do 200, więc jak ktoś jeszcze nie obserwuje to polecam twitch.tv ukośnik szkariot. Już wspominałem na wstępie przed tą rozmową nim do ciebie zadzwoniłem, a teraz przejdźmy, przejdźmy do głównego tematu, nie? do ubiegłego roku. Powiedz mi co tam w grozie kupiło cię lub też właśnie odstraszyło, zniechęciło w ubiegłym roku, w 2016. Dobrze, więc ja oczywiście skupię się na filmach, bo książek ani komiksów za bardzo nie czytałem w klimatach horrorowych. mi tych horrorów też dużo nie było, ale zacznę może od najgorszego, jaki widziałem w zeszłym roku, czyli od, U... no, czyli od Lasu Samobójców. Nie wiem, czy coś słyszałeś o tym filmie albo widziałeś ten film. Słyszałem. <laughs> więc <laughs> polska premiera była 8 stycznia można było to cudo obejrzeć w naszych kinach Tomasz się oczywiście zaintrygował, ponieważ zobaczył, że w tym filmie występuje Natalie Dormer czyli Margery Tyler z Grotron oczywiście w Grze o Tron podobała mi się bardzo i uważam, że jest świetnie dobraną aktorką do tej roli. No plus oczywiście tematyka Japonia, tytułowy Las Samobójców, czyli Gahara, czyli tak zwany Morze Drzew, czyli jak ktoś nie wie, to chodzi o las położony na północ na zachodnim podnóżu Góry Fuji. No, no i oczywiście jest znany przez to, że dużo Japończyków tam się wybiera popełnić samobójstwo. Jest bodajże drugim najpopularniejszym miejscem, jeśli chodzi o samobójstwa. Nie wiem, Szymon, czy wiesz, jakie jest pierwsze no się się zastanawiam teraz, jak jest drugie, to właśnie co jest pierwszy? Sprawdzałeś, czy e, Tak, no sprawdziłem sobie przed, przed naszą rozmową. Okazuje się, że most ten czerwony w San Francisco. A że tam idą się... Tak... A, ale na świecie, tak? tak? Myślałem, że w Japonii no na jest, jest nie, nie, coś... Nie, nie, nie. Na okay. świecie, no ponoć na most San Francisco. Więc tak, no, tematyka super, tak? Ten las też super, ponieważ przez to, że ma takie bardzo nietypowe zagęszczenie drzew, przez co tam panuje taka bardzo bezwietrzna atmosfera, prawie w ogóle nie słychać nic, jest kompletna cisza. I ludzie zwiedzają ten las właśnie przez to, żeby się troszkę... Nie wiem, przestraszyć, pobać się troszkę, więc tam jadą specjalnie, żeby to obczaić. No to stwierdziłem, dobra, oglądam, oglądam. Co się okazuje? Ten film w ogóle nie był kręcony w Japonii, w Japonii są kręcone może z 3-4 sceny, a Kigahary w tym filmie nie zobaczymy, bo cały film był kręcony w parku krajobrazowym gdzieś w Serbii, więc w ogóle lipa straszna. Natalii Dormer też bardzo średnio zagrała gra mm, siostrę, bliźniaczkę kobiety, która uczyła angielskiego w Japonii ale zginęła kilka lat temu i właściwie w 10 sekund w ekspresowym dosłownie tempie to wiadujemy się, że biedna uczennica widziała ją, jak wchodzi do tytułowego lasu, więc nasza bohaterka stwierdza, że m, dobra, nie robi żadnego researchu, ona w nic nie wie na temat Japonii właściwie, ale dobra, wsiada w samolot, leci szukać swojej e, siostry, ląduje w tym lesie. Tutaj oczywiście od razu na filmie mamy tonę standardowych scen, które mają powielać stereotypy, jak to zawsze kiedy ktoś z zachodu zderza się wiesz, z odległą kulturą i ma fochy nagle, że kurczę, nikt nie mówi po angielsku, jej telefon nie ma zasięgu i w ogóle, oh boże, jak to jest, jakieś średniowiecze, nie? No to w każdym filmie tak jest. Ale na szczęście, na szczęście, słuchaj, na szczęście w zajeździe czeka na nią taki przystojny australijczyk bodajże, który ma pisać jakiś tam, nie wiem, co ma pisać, przewodnik turystyczny po Japonii i pisze do jakiegoś tam magazynu australijskiego i oczywiście on ją oprowadza po tym lesie, pokazuje jej wszystko, no i w lesie oczywiście komputerowo wygenerowane widziadła starają się nas przestraszyć, co 5 minut, co jest nudne i wcale nie straszne. No i raz na jakiś czas jeszcze na ekranie pojawia się taka śmieszna fotografia, która przedstawia dwie siostry i pierwszy raz jak zacząłem tę fotografię, to tak, o, no fajnie, w śnieniu jest podobna fotografia, nie? I później widzisz tę fotografię drugi raz na ekranie, trzeci, czwarty, piąty i tak sobie uświadamiasz, że spoko. Reżyser chciał powiedzieć pewnie przez to, że patrzcie, lubię dobre horrory, nie, ale chyba leśnie nie było jedynym filmem, jaki widział w życiu, czy coś, nie, nie wiem. No, więc y, proszę, nie oglądajcie tego. Nie polecam. Dobrze, zaczęliśmy grubo. No, ale to tylko... Coś jeszcze chciałbyś odradzić? Czy... Nie, nie, z horrorów ten jeden. Mogę odradzić wam jakieś inne filmy, nie horrorowe, jakbyście chcieli, bo takich też widziałem sporo, w tym na przykład... Pitbull nowe porządki. Mm -mm. Cudowny film. Albo na przykład e, Dzień Niepodległości 2. Jak tak? Wkraczamy w, w niebezpieczne <śmiech> regiony, teraz, tak bardzo niebezpieczne. I, i tu chyba nie potrzeba recenzji, żeby no, ludzie wiedzieli. No, no, no, no tutaj tak, mm. mam nadzieję, że nie wydaliście pieniędzy na Pitbull ani na Dzień Niepodległości, bo to o Jezus. Ja niestety wydałem to tak, to ja już mogę przejść do w sumie polecanek, bo już... Tak, tak byłoby miło, bo już naprawdę <głos> już mnie do Na samą myśl o Dniu Niepodległości 2, no ja, ja też... No, zmiksowanym z pitbulem, za które miałbym zapłacić, tak. Mhm. Nie wiem jak niebezpieczne kobiety, bo kurczę, nie widziałem. Nasz bro Paweł nie chciał ze mną iść do kina. Powiedział, że nie wydano to pieniędzy. Ale to też jest w ogóle taki ewenement na skalę światową, bo wychodzi w styczniu Pitbull, nowe porządki. Pitbull zarabia w jednym miesiąc w ogóle tyle, co żaden inny film w Polsce i stwierdzają, dobra, Dokręcimy od razu drugi i tego samego roku w listopadzie wychodzi druga część. W ogóle jak? Jak to jest możliwe? Jak film, który został nakręcony w pięć miesięcy może być dobry? Hmm, no dobra. Nie wiem, ale zbiera nie najgorsze recenzje, przynajmniej od przeciętnych widzów, więc boję się, że, nie wiem, przyjdzie Wielkanoc i będzie czwarty, ale nie, nie, nie, naprawdę zejdźmy z tego tematu, bo już tutaj połowa widzów też, może widzów słuchaczy się łapie za głowę i w ogóle nie wiem, w którym momencie zmieniłam podcast. Dobrze, dobrze, to zostajemy w tematach e, straszniejszych. I teraz pozytywy, tak? Co po -pozytywy, ci pozytywnie tak. zaskoczyło? Masz jakąś topkę, czy więc tak po prostu? Mam dwo, dwa super filmy koreańskie, już się pewnie wszyscy domyślają, o jakie filmy chodzi i dwa takie amerykańskie, które mi się po prostu podobały i wszystkim się podobały, więc w twoim podcaście też o nich była mowa. Pierwszy film to Cloverfield Lane 10. Film, który od początku kupił mnie pomysłem i trailerem i obsadą. I to jest dowód na to, że dobra historia nie potrzebuje masy bohaterów i miejsc. I jedno miejsce i trzy osoby właściwie wystarczą w pełni. A ja nawet myślę, że jakby wywalić tą trzecią osobę, to ten film byłby jeszcze lepszy, gdyby tam zostawić tylko Goodmana i tą aktorkę, która gra główną bohaterkę. No, ale tutaj nie będę się jakoś tam nie wiem, za długo opowiadał, bo... Jeżeli się nie mylę, to kilka godzin temu na konglomeracie pojawił się ogromny podcast na temat Cloverfield że Jeżeli się nie pojawił, to może się pojawi, nie wiem, jutro, albo pojawi się tydzień temu w sumie nawet. Trudno mi to powiedzieć w tym momencie, ale odeślemy. Tak, tak, tak. tak. Będzie można posłuchać. Wie, więc jak najbardziej polecam. Tutaj mogę tylko troszkę schrecić końcówkę, bo um, końcówka mi się nie podobała, dlatego moja ocena nie jest aż tak dobra i wysoka, jakbym chciał. I ciekawostka, mhm. ciekawostka, bo nie wiem, czy słyszałeś teraz o takim filmie La La Land, który pewnie wygra wszystkie Oscary świata. No tak, tak. No, to no, to no, przez, jest wszędzie, więc. Tak, to przy scenariuszu do Gloferfielda pracował właśnie Damian Szazel, który jest scenarzystą i reżyserem La La Land Okej. Hmm. No, taka ciekawostka. Drugi film, taki amerykański, który mi się też mega podobał, to wiem, że masz podcast na nekropolitanie na temat tego filmu, bo też o nim rozmawialiśmy i podcast też mi się bardzo podobał, to Hash Flanagana, który odkryłem pewnego wieczoru na Netflixie, a później okazało się, że Wszyscy to widzieliście, a ja tak o kurczę. No, ale. No, więc cieszyłem się, że o Jezu, obejrzałem taki dobry film, a później się okazało, że Szymon już to zna i mi było smutno. Ale tak, to też kolejny przykład tego, że jedno miejsce i właściwie dwójka bohaterów i świetny scenariusz to jest wszystko to, co potrzeba, żeby człowieka zaciekawić i też ciekawy pomysł Zgadzam wyjściowy, się. tak? Słucham. Zgadzam się, zgadzam się. A, zgadzasz się? Dobrze. No i ten ciekawy pomysł wyjściowy bardzo też mnie kupił, bo Głucho Nie Ma dziewczyna musi uporać się z prześladującym ją psychopatą i jak ma sobie poradzić w takiej sytuacji, kiedy nic właściwie nie słyszy. No i... I tak ja dźwiękiem od pierwszych sekwencji po prostu. Tak, no i troszkę smutno, że, że tego filmu pewnie większość osób nie widziała, bo też Netflix jeszcze w Polsce się do końca nie przyjął, a w kinach... Nie, no Nasi słuchacze to pewnie... A w kinach? Jeżeli słuchają... No. To... No to powinni, powinni obejrzeć, a, a w kinach pewnie nie było. Obstawiam, że nie było. Nie, nie znalazłem żadnego. informacji. się, że, że nie było. Więc to są takie, takie mainstreamowe wybory, tak to nazwijmy. A teraz moje wybory, jeśli chodzi o takie, które mi się totalnie podobały, tak w stu procentach. Pierwszy, niech będzie teraz akurat premiera, 20 stycznia była, ale ten film miał premierę w maju na festiwalu w Cannes, czyli jak ktoś może już domyślać, to chodzi o Zombie Express, cudowny polski tytuł, nie cierpię go, wolałbym, że został po prostu tytuł Pociąg do Busan, tak jak w oryginale. Hmm. bo troszkę ten polski tytuł tak, nie wiem, spłyca spłyca ten film moim zdaniem, tak po prostu hmm. tak totalnie absolutnie i sugeruję, że to jest film tak typowo o, nie wiem, z kolejną apokalipsą i tylko zombiakami i taki bardzo konwencjonalny i w ogóle no Zombie Express, no naprawdę ja to hejtowałem już przy tym podcaście zapowiadającym filmy na 2017, bo premiera polska jest jakoś teraz, niedługo. Tak, 20 stycznia no, czyli już była. W sumie nie, to już tak z perspektywy była. Tak, to już była, ale ten film też ma bardzo małą, niską dystrybucję, więc jeśli uda wam się to zobaczyć w kinie, to gratuluję. Nie wiem, czy w Łodzi w Charlim to będą grać w Wątpię. Chyba już by grali. Tak samo mój późniejszy koreański film, o którym będę mówił, ale to później. Natomiast tak, film miał swoją premierę w Cannes podczas nocnych pokazów w maju i był ogromnym zaskoczeniem dla wielu cenzentów, bo się nie spodziewali, że Film o zombie, jeszcze koreański, może być tak dobry i właściwie wszyscy recenzenci, którzy byli wtedy na tym pokazie napisali później pochlebne opinie, przez co w sierpniu trafił do kin nie tylko w Korei, ale na całym świecie, podbił rekordy oglądalności. W samej Korei to jest chyba najlepiej oglądany film w Korei w ogóle w historii. Ponad, oh, tak, ponad 11 milionów ludzi obierzało go w Korei jest to też najlepiej zarabiający koreański film na rynku chińskim co też jest bardzo ważne ponieważ nie wiem czy kojarzysz jak wychodzi jakaś premiera na przykład filmów Marvela nie? to oni najpierw pokazują to u siebie, później mówią, że o zarobił tyle i tyle, a później mówią, że spoko, spekulacje są takie, że na rynku chińskim zarobi trzy razy tyle bo tam jest po prostu tyle więcej ludzi, którzy chodzą do kina więc też wszyscy czekają aż na rynku chińskim, te swoje filmy będą miały premierę, te ich filmy będą miały premierę i wtedy dopiero liczą, ile ten film zarobił, bo większość dochodu na dany film jest właśnie z rynku chińskiego, więc to też jest bardzo ważne, że to jest najlepiej zarabiający w koreański film na rynku chińskim w Hongkongu. Więc to żadne zaskoczenie było, że w grudniu, czyli właściwie miesiąc temu, Amerykanie ogłosili, że będzie remake pociągu do Busan, więc Co? no troszkę mnie to smuci troszkę mnie to smuci ale chyba garment pictures czy jakoś tak stwierdziło że robimy no ale tak jak powiedziałeś, to, to to, że to jest zombie ekspres w polskiej wersji językowej, to jest właśnie słabe, bo jakby wywalić z tego filmu wszystkie te zombie i po prostu zostawić ludzi jadących tym pociągiem do tego Busan, to nadal byśmy mieli film i to jest piękne w koreańskim kinie, że oni się tak bardzo skupiają na relacjach między postaciami, że te relacje muszą zaistnieć, rozwijać się, że muszą więc rozmawiać, że ta historia jest bardzo ważna. W, wiem, że sporo osób hejci ten film przez to, że są flashbacki do przeszłości głównego bohatera i do jego relacji z córką a mnie się to właśnie bardzo, bardzo podoba ale to już po trailerze widać, że to nie jest taki tradycyjny film, ja go jeszcze nie widziałem bo też chcę zobaczyć go w kinie ale kurczę, no ten tytuł i mam wrażenie, że on... ten tytuł przyciągnie widzów, którzy będą niezadowoleni i będzie ten film miał na pewno niską notę na filmwebie no, nie bo wiem, taki jaka przeciętny teraz... widz, który zobaczy o Zombie Express, znowu po prostu apokalipsa zombie i pójdzie do kina i zobaczy film taki z tych, za film totalnie nietypowy, no to pewnie będzie niezadowolony, a znowu osoby, które oczekują czegoś więcej, zobaczą Zombie Express, Boże, co za tytuł, nie idę. <głosy> <głosy> to prawda, to prawda, jeszcze Zombie Express koreański. mogą pomyśleć sobie, że Boże, na pewno będzie jakaś kaszanka, a to jest bardzo dobrze... Zre... High Train of the Dead będzie. Tak, a to jest bardzo, bardzo dobrze zrealizowany film, jeśli chodzi o reżyserię, montaż, dźwięk i charakteryzację. Tam właściwie nie ma żadnego komputerowego zombie, wszyscy wszyscy są statystami. Więc jak jest scena, że 200, 200 zombie ściga głównego bohatera, to tam jest po prostu 200 statystów, którzy są przebrani, charakteryzowani. więc to też warto o tym wspomnieć. A akurat jak wspomniałeś, to włączyłem film weba. 7 na dziesięć, siedem tysięcy osób oceniło ten film w tym momencie. Kolejne 6 tysięcy chce ten film zobaczyć, ale recenzje ma takie, że, że ludzie właśnie mówią, że o Boże, jaki nudny jest ten film, po co, po co te wszystkie wstawki z retrospekcjami na przykład, więc no, mieszane są recenzje na temat tego filmu. Co ja tutaj jeszcze mam? Mogę powiedzieć na przykład o fabule że głównym bohater wraz z córką jadą takim KTX z Seulu do Busan i to jest też ciekawostka, że te KTX -y są szybsze od japońskich Shinkansenów akurat na tej trasie, oh. no bo to jest pociąg jadący 320 km na godzinę, a tory, czy tam ta trasa jest przystosowana do 350, a Shinkansen, ten bullet train w Japonii chyba 280 na tych standardowych trasach, więc to taka ciekawostka. A czuć to w filmie też? Że to jest właśnie taki, a nie inny pociąg? Wiesz co, w filmie... Nie, nie czuć tego. Nie czuć, tego, nie, nie czuć tej prędkości. Bardziej się skupiają na tym, żeby kręcić pomieszczenie. Więc, mhm. Ale bardzo dobrze to wychodzi na tej zamkniętej przestrzeni. Naprawdę świetnie wykorzystują tą przestrzeń. Właśnie kadrowanie bardzo ładnie już na trailerze wygląda. Mhm. A ty... w przedziale... Tak i co ciekawe, te zombie są też na przykład, jak ja oglądałem, to pierwsze co się rzuca w oczy, że te zombie są zupełnie inne niż w Walking Dead. Zupełnie inaczej reagują. Po pierwsze, bardziej przypominają troszkę te z Resident Evil, że są takie szybkie te skubańce bardzo. Ale nie czują zapachu, tylko widzą i słyszą, więc na przykład jak w wagonie obok jest masa zombie, to co robią główni bohaterowie, zasłaniają wszystkie wszystkie szyby i okna gazetami, żeby te zombie po prostu... No, nie widać ludzi, więc nie reagują, tylko stoją i tak, wiesz, czekają na coś, aż coś się wydarzy, nie? Mhm. Więc to też mnie zaskoczyło. No i, no i najważniejsze jest to, że bohaterowie nie są kliszami, tylko ludźmi i obserwujemy te relacje między nimi i w efekcie też przez to, że w pociągu jest skupisko różnych osób z różnych z różnych tak jakby środowisk i o różnym wieku no to też pojawiają się jakieś i antypatie między nimi no i przez to, że są wrzuceni w taką nietypową sytuację czyli epidemia zombie na całym świecie to też się dzielą na dwie grupy i zaczynają walczyć między sobą, więc troszkę jak Walking Dead, że ten, ten wątek zombie jest zupełnie jakiś tam na uboczu że to są takie przeszkody, które muszą pokonać, bo one się pojawiają, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby dojechać do tego Busan z tą córką i żeby ich relacje były dobre na sam koniec, głównego bohatera jego córki. Mhm. Więc polecam, polecam, jak zobaczycie, że w waszych kinach gdzieś tam w okolicy jest Zombie Express, to idźcie, idźcie, zdecydowanie idźcie. Film, moim zdaniem, jak na Koreę, bardzo przystępny, jeśli chodzi o fabułę, no bo to tak właściwie akcyjnie, tak z zombiakami, no a z takim dodatkiem właśnie, że, że są te relacje między bohaterami, że to się dobrze bardzo ogląda. Natomiast drugi film, który w ogóle jest, w, o Jezus, jednym z najlepszych filmów zeszłego roku, jaki widziałem, to The Wailing czyli Lament i pewnie jak Szymon obejrzy, to nagra podcast na ten temat, bo nie wyobrażam sobie, że nie. Tak, a obejrzę niedługo też. Też w kinie też w kinie. No nie wiem, czy zobaczysz to w kinie, bo premiera była 2 grudnia i już chyba nie leci w kinach. Ale będzie A. maraton. A, będzie maraton. No to dobrze, bo ten bo film miał chyba jeszcze mniejszą dystrybucję niż teraz ma Zombie Express, więc chyba był, nie wiem, miał po 2-3 seanse gdzieś tam w jakichś niszowych kinach i, i jak ktoś go widział w kinie, to gratuluję, zazdroszczę. 17 lutego jest maraton. No. NMF. Hmm. Autopsja Jane Doe, lekarstwo na życie, pociąg do Busan i właśnie Lament. Wow, dwa koreańskie no, pojechali. Dwa koreańskie najlepsze... filmy w czasie jednego e, maratonu, nieźle. I to chyba będzie najlepszy maraton ever. I jeszcze mam nadzieję, że jak puszczą najpierw pociąg do Busan, to wszystkie te biksy wyjdą z kina, bo się znudzą, albo zasną. <laughs> I wtedy Lament już będę mógł oglądać w spokoju. Sebiksy chodzą do kina na takie maratony? No, na wszystkie maratony chodzą, nie wiedząc, jakie filmy piszczą. Nie znasz Sebiksów? Ew, Wiesz, gorąkę. O, o mój Boże. A to bym sobie nawet poszedł na taki maraton, kurczę. Ale nie wyobrażam sobie, właściwie jakby ten lament oglądać, nie wiem, o trzeciej, czwartej w nocy. To on trwa 156 minut. To są ponad dwie godziny bardzo ciężkiego koreańskiego kina, w którym właściwie nie wiadomo od początku do końca o co chodzi, a jak już obejrzysz ten film, to jeszcze bardziej nie wiesz o co chodzi, więc tutaj akurat wiem, że sporej ilości osób może się nie podobać ten film. A ja uwielbiam, bo to jest Hong Jing-na, czyli twórca jednego z moich ulubionych koreańskich filmów, czyli Chasera. Jak ktoś nie widział, to polecam Chasera, też specyficzne koreańskie kino, mhm. ale Chaser to akcyjniak akurat, a, a Lament to... Nawet ciężko sprecyzować, co to jest za film, właściwie, bo to nie jest film o egzorcyzmach, to jest film o duchach, historia troszkę o, o lokalnych tamtejszych przesądach i wierzeniach, plus jeszcze konfrontuje to z chrześcijaństwem, do tego mamy jeszcze wątek, tak nazwijmy to, japoński, bo jak ktoś nie wie, no to też może być zaskoczony, czemu Koreańczycy tak hejtują jedynego Japończyka w tym filmie, ale to jest związane z tym, że na początku XX wieku Korea była pod okupacją japońską i nie wiem, czy tutaj taką analogię można wysnuć, że tak jak my hejtujemy Niemców cały czas, to, to oni też mają hejt na Japończyków przez to, co tam się działo, albo na przykład w sumie to bardziej chyba to, co tam Ukraińcy nam robili, robili w Wołyniu, to chyba jest lepszym analogią, nie wiem. Jak ktoś chce może poczytać na ten temat, więc to też jest bardzo istotne w tym filmie, więc jak ktoś tego nie wie, też nie do końca zrozumie niektórych kwestii, niektórych scen, więc film jest ciężki, naprawdę ciężki, Nasz Bro Paweł wyłączył w jednej scenie, bo stwierdził, że jest za straszny i nie będzie tego oglądał. A wyłączył. W... O! No. a wyła... Obejrzał z nami trzy ludzkie stenogi o Obejrzał z nami trzy ludzkie stenogi i w The Wailing, czyli w Flamencie, jest taka scena z takim panem, który zjada innego pana. I na tej scenie Bro Paweł wyłączył film. Więc y, warto. Warto. Zdecydowanie warto, bo raz, że poznajemy takie. Mm, koreańskie przesądy i wierzenia i jest na przykład 15-minutowa scena koreańskich egzorcyzmów, która jest po prostu jednym długim mastershotem. Przez 15 minut oglądamy jak taki, nie wiem jak go nazwać, taki egzorcysta lokalny, któremu się płaci za to, żeby w egzorcyzmował kogoś. Tańczy i robi bardzo dziwne rzeczy z różnymi zwierzętami i stara się wypędzić jakiegoś ducha demona i to trwa 15 minut i to jest jedno ujęcie, więc to też ciekawostka taka. A film jest właściwie o tym, że w takim małym miasteczku, właściwie we wsi jest policjant, który stara się rozwiązać zagadkę dziwnej choroby bo ktoś zaczyna, um, ludzie zaczynają tam umierać, ale najpierw chorują, mają taką wysepkę i jak oglądasz to przez pierwsze, nie wiem, 40 minut tego filmu wydaje ci się, że to będzie film o zombie później okazuje się, że to jest tak naprawdę jakieś nawiedzenie i że są duchy i demony później okazuje się, że zupełnie coś innego, a na koniec jest po prostu wielki jeden mindfuck i nie wiesz co obejrzałeś, więc polecam <śmiech> Pewnie część osób teraz sobie pomyśli, aha, czyli jednak nie dla mnie, ale ja się czuję zaintrygowany i teraz już wiem, że naprawdę muszę sobie załatwić wolne na sobotę, bo rzeczywiście jak mówisz, że samo The Whaling trwa tyle, to maraton się skończył o 7 rano, jakbym miał potem na dziewiątą na zajęcia przyjechać po czymś takim, to... Sprawdziłem, sprawdziłem, bo wydawało mi się, że trwa 3 godziny, bo to bardzo długi seans był, jak ja to oglądałem, ale mam 156 minut. No, jest bardzo długi, ale warto, mm. warto. Jest, nie wiem, z pięć, sześć twistów w trakcie, które po prostu wywracają całą historię do góry nogami i to jest tak przemyślany film i tak bardzo nieoczywisty i no nie, niełatwy w odbiorze dla zachodniego widza. Dlatego mi się podobało. No. Mm. Okej, okay. no. Tak. Co jeszcze dodać? Czy nie? Ja już nic więcej do dodania nie mam. Mogę jeszcze powiedzieć, że 183 metry strachu są super filmem i proszę oglądać. To... Okej, okay, czyli poleciliśmy cztery filmy. Coś jeszcze chciałbyś dodać teraz na koniec? czy? Na koniec. Jeśli nie horrory, to mogę powiedzieć, że jednym takim najbardziej niedocenianym filmem zeszłego roku to jest Nice Guys Równi Goście, Shaina Blacka. Taka komedia sensacyjna, która przez to, że jest nieadaptowanym scenariuszem z czegoś, tylko oryginalnym scenariuszem i nikt właściwie nie wiedział o co chodzi, to w Ameryce mało osób poszło na ten film i przez to nie zarobił dużo i no szkoda, bo film jest naprawdę dobry i Ryan Gosling pokazuje, że jest genialnym komediowym aktorem i to jest taka Ukryta perełka, roku 2016. Nie horror, ale polecam. Ale jest na 90% topek, mam wrażenie. To najlepszych filmów z ubiegłego roku, więc jednak krytycy i internauci dostrzegli. No i słusznie, i słusznie. Mhm. Szkoda, bo ten film akurat ma takie też otwarte zakończenie i spokojnie mogliby nakręcić jeszcze osiem takich filmów z, z, z tym duetem, czyli ojej, e, Ryan Gosling i, i, i, i, i jak się ten drugi pan nazywa? Russell Crowe. No. pokazuję, że są świetni w każdej roli. Mhm. Hmm? Polecam. Tomasz Szlewgofty. I szkar. I już się tutaj tego spędzasz, ale jednak wiesz, ten pokaz będzie trwał trzy godziny pewnie, więc nie mogę ci aż tak dużo pozwalać. Co nie mogę powiedzieć na przykład nie wiem, co, co ja tutaj jeszcze mogę powiedzieć, czemu na przykład piąta fala jest najgorszym Young adult movie w historii. No ale to czemu przechodzisz do Nice Guys, żeby potem wrócić do piątej fali? Znale. No dobrze, przepraszam. No ja zawsze mówić mówię, że politycznej w Czechosłowacji były i... Nie wiem, mogę. Akurat nie jestem przygotowany na ten temat, ale mam zakładkę o Generalnym Gubernatorstwie Korei, więc mogę na przykład tutaj coś opowiedzieć i o koreańskim rządzie tymczasowym. Mm. Hmm ciętą falę chyba Bad Wolfkę tylko Słońki. Ale nie, to chcesz coś powiedzieć, ale na szybko, żebym tego nie montował pięć nie. nie, nie, już wszystko, już wszystko. Dziękuję no. wam, moi drodzy słuchacze. Zapraszam odlajkować Necropolitan i polajkować ISK na Facebooku. Jaka cisza. Jesteś tam jeszcze? Wyłączyłeś mnie? Niestety zagwało połączenie. O Boże, może? Dobrze, czyli. Czyli znowu nie wiem, jak to skończyć teraz. No. Dobrze, i myślę, że tym akcentem zakończymy. Dzięki Ci, Isku, za rozmowę. Dziękuję, również. Do usłyszenia. Właśnie, do usłyszenia, oby też tutaj na antenie. W jakiej przyszłości. Trzymaj się. Hej. Papa. Pa. I to już wszystko w drugim, w tym roku, czasie podsumowań. Znowu nabiliśmy sporo czasu na liczniku. Mam nadzieję, że przyjemnie wam się tego słuchało i że trafiliście na jakieś teksty kultury, wydarzenia, inicjatywy, które was zainteresowały i które chętnie nadrobicie lub też zaliczycie w tym nowym 2017 roku. Mam na myśli oczywiście kolejne edycje różnych eventów.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 No Doskonale wiecie, co się pojawi za tydzień, więc, no, więc chyba nie muszę niczego mówić, tylko tak ostrzegam, tego jest nadal masa do zmontowania i to naprawdę zajmuje mi trzy razy więcej niż pierwotnie zakładam, dlatego przygotujcie się, że znowu może mi się troszkę ten czas publikacji przesunąć, zwłaszcza, że w piątek jest maraton, ten boski maraton, o którym dzisiaj rozmawiałem w tym podcaście z Iskiem, więc w sobotę po południu mogę się znowu nie wyrobić ze wszystkim. No ale bądźmy dobrej myśli, tak? W najgorszym wypadku posłuchacie w trzeciej części dzień później. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć!